Subiektywny podcast sportowy. Tic, tak, tic, tak. 105 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Co miało oznaczać te tik, tak, tic, tak? No, do, dokańczałem pieśń, którą tu koledzy redaktorowie śpiewali przed uruchomieniem nagrywania. bo jestem szczęśliwy, że to chyba mój pierwszy podcast, który zaczyna się za dnia. To jest twój pierwszy. <śmiech> no, to nie jest taki dzień, tylko inna pora, pora roku jest teraz inna. Deszczowa. I, i pora relaksu. -re deszczowa jest pora roku. Po, zimie, po, po prostu... zimie nadeszły deszcze. Później naj, po... nadejdzie pora dżdżu i znowu przyjdzie zima. Następny listopad przyjdzie wcześniej niż myślisz. tak, tak. Ja wiem, jak się skończą deszcze, przyjdzie listopad. Co, mam relaksu, nie do niego. Tak. No no. położę tak głowę na ramieniu redaktoru Magdziarza. Ciekawe, tak jak ja będę wtedy opowiadał tutaj. Ty się zablokujesz wtedy psychicznie i w ogóle nie będziesz opowiadał. Dobra. Po nie I pomalujesz jest... łazienkę na różowo po prostu pora relaksa zaczyna się teraz jak jeszcze jest jasne relaksu w odróżnieniu od tych czasów kiedy, yy, kiedy umówmy się, się, wszystko, że wszystko i... dlatego, że redaktor Magdzież dzisiaj nie, nie pracuje do 23.30, tylko skończył wcześniej jak zwykle wszystko moja wina <śmiech> znaczy zasługa, <śmiech> znaczy, zasługa. <śmiech> znaczy, <w tym> wyjątkowo <śmiech> chciałem powiedzieć, że cieszymy się yy, redaktorze Erneście, że jesteś z nami ja też cieszę. Bo, bo nie byłeś z nami w Krzakach. Nie byłem z w w Poznaniem. I też nie byłeś z nami w ale tam nie centrum się. we Wrocławiu, gdzie no, tajemnicze siły wypiły szampany. Słyszałem, słyszałem. Nie w ja jako jeden z nielicznych nie lubię szampany Ja też nie lubię. No. No to znaczy, ale ale jak nie się może nie tego wypiłeś? Ale jak się u nas w Świętokrzyskim wszystkim mawia, nieważne co ważne, żeby spanie wierało. Może być nawet szampan. Ale to był taki, taki szampan. A co to, taki malutki? Ja to był tak, taki, był żampan, taki malutki? To był szampan do włosów. Tak malutki i normalnie kosztował. Ale co masz kosztości? Jego cena była odwrotnie proporcjonalna hmm. do wielkości. <laughs> Naprawdę? No. Oj, oj. Ja myślałem, no, ale że jest... chodziło o normalnego, dużego szampana. Ja na przykład muszę się przyznać, powróciliśmy z pięknego rynku miasta Wrocławia, no, że jeszcze miałem do zrobienia kilka rzeczy, między innymi wrzucić podcast, którego zresztą wrzucić mi się nie udało, bo okazało się, że muszę robić inne rzeczy, ale z tej desperacji wypiłem sobie dwa piwa z tego barku, co go miałem w pokoju. Ale też takie malutkie? Nie, nie normalne, pół litrowe. Normalne, tyskie za 8 zł. Mm, ale promocja. Za 8 zł to na niby były w tym barku, ale ja rano, cichutko do sklepu... <grym> 3,20, czy tam mile by to nie było? I do przodu jestem jakieś 12 zł. Bo w tym barku jest drogo. No. Są, lepiej, lepiej kupować w tarczynie. Tak, no. To są oszczędności ludzi mieszkających w czterogwiazdkowych hotelach. Ja to, ja to nawet robiłem w pięciogwiazdkowym. Jak kolega, którego serdecznie pozdrawiamy, wziął i wypił całą zawartość lodówki pod moją krótką nieobecność. Nie licząc się z kosztami w pięciogwiazdkowym hotelu w Hiszpanii. On się wtedy chyba z wieloma rzeczami nie liczył. Z, on się z niczym nie liczył. To nawet obsługa samolotu. Nie, nie była w stanie go powstrzymać. No dobrze, ale to już nie będziemy opowiadali na nie on wie, o Sam opowie, wie. sam przyjdzie i opowie. Nie, nie ma szans tego pamiętać. No, tak. no ale dobrze, bo tam się robi podcast niesportowy, tylko bardzo niesportowy. I, no ja nie wiem, patrzę na paru polskich piłkarzy, to no to coś wspólnego ze sportem. Tak, tak to Szybkie prawda. Szybkie opróżnianie lodówki w hotelu. Oj tak, nie tylko sportowców, okazało się w ostatnią sobotę. E, nie mówię o nas. E, no już ta, to już też Dobra, wróćmy, wróćmy do sportu. Tak. No i teraz się zastanawiam, czy zaczniemy. Tak, przepraszam, jak że... ci zerknąłem na, na, na tytuł artykułu, który sobie przygotowałeś. To, I od razu... chodzi, chodzi o naszego ulubieńca. Sukces, e... to może... Czci... sukces uczciłem winem. E... To Pozostaniemy w temacie. To, Dobrze, a... z... Jakby już podpatrzyłeś wywiad ze Sławomirem a, Szmalem, który został. Sławomir będę pił alkohol szmalny. człowiek, Który słynie z tego, że nie pije. Jako jedyny. To nie no, no wywiad tak powiedział, że dowiedział się o tym na treningu, że został najlepszym piłkarzem ręcznym i nie mówię tu o bramkarzach, tylko w ogóle piłkarzem ręcznym. Co jeżeli komuś umknęło, to przypominamy, że najlepszym piłkarzem ręcznym ubiegłego roku został Sławomir Szmal Polska wyprzedził Karabaticza na przykład. A że nawet nigdy nie był wybrany najlepszym bramkarzem żadnego większego turnieju, to tym bardziej jest to zaskakujące, ale o kryteriach wyboru tego w tym plebiscycie to zaraz sobie więcej opowiemy. Natomiast powiedział, że dowiedział się w trakcie treningu i w szatni musiał szybko po, po małe piwo lecieć dla kolegów, <śmiech> żeby uczcić, żeby uczcić. No, napisał, powiedział, że małym piwem uczcił. A w tule, czemu w tytule jest, że winem? Bo jak wrócił do domu, to wypili z żoną... Duże wino. Nie, <gry> nie no, po, po lampce bardzo drogiego, zacnego wina. A co ciekawe, w tym wywiadzie powiedział, że on się cały czas uczy i tak dalej. No wiadomo, chłopak jest profesjonalistą, jest skromny i pracowity. Natomiast wiecie, w jaki sposób ćwiczy, to mnie najbardziej zastanowiło. Jego fizjoterapeuta jest tenisistą dobrym i nie wiem, czy czy przy pomocy rakiety tenisowej, ale strzela mu na bramkę piłkami tenisowymi z, z bliższej i dalszej odległości i on te piłki te stara się odbijać ćwicząc no, jeżeli, refleks. Jeżeli strzela to raczej rakietą, bo jeżeli raczej. by strzelał ręką to... Znaczy bo generalnie, powiem Ci, że jak ktoś Albo po taką prostu... maszynką do, jednego, do trenowania. Znaczy, w ogóle obrona strzału na bramkę do piłki ręcznej, obrona strzału rzu piłki rzuconej, nie wiem, z 7-9 metrów taką piłką, taka piłka leci jak kamień, wydaje się niemożliwa. Nie ma, tak A jeżeli tak ktoś tak. robi to rakietą tenisową, gdzie w, w, nie wiem, uzyskanie 100 km na godzinę, to jest w ogóle no, mały pikuś. Tak? Kiedyś było tak, że zabraliśmy młodzież na mecz w Iwe Kielce i oglądali rozgrzewkę i wszyscy chłopcy stwierdzili jedno, nie chcieliby być bramkarzami w piłkę ręcznej. Znaczy nie, to jest sport dla masochistów. To jest gorsze niż prawdopodobnie boks, bo ciosów zbierasz pewnie więcej. Podziękowania oczywiście Sławowi Irszmal jako, jako człowiek skromny i pracowity. Najpierw do, do kolegów z reprezentacji chciał skierować. No bo nie ukrywa, że ten sukces to głównie dzięki linii obrony reprezentacji Polski, a nie, a nie tego, że tam, jak tam w lewen idzie, bo on tam więcej przez ostatni rok Siedział jako rezerwowy, wchodził z ławki. No, i mówi, że no, gra obronna naszego zespołu to jest klucz do tego, że, że się tak dobrze broni. no Ale jeżeli człowiek się skazuje na tak masochistyczne doznania, jako strzeliwanie się piłkami do tenisa, to, to musi być bardzo bolesna robota. Jeszcze jak to robi twój fizjoterapeuta, to już w ogóle <laughs> na swoje słabe punkty. Wie, wie gdzie boli. Wie, wie gdzie masować potem. To chociaż jedyny plus w tym <laughs> wszystkim, <laughs> wie gdzie go trafił. Tak, no rzeczywiście, robota dla masochistów. Bokserzy to mają letko, oni tam taki Albert Sosnowski, to może akurat nie, bo tak w dziesiątej gdzie to tego... przykląkł tak dosyć spektakularnie. Ale to wrócimy do tego. Tak, tak, to na, na, na, na, dłuższą, na dłuższą chwilę. No i powiedział, że no niestety Sławomir Szmalrzew jeszcze od przyszłego sezonu nie zagra w Vive Kielce. No tak się ułożyły <coughs> rozmowy między klubami, że jeszcze rok w Niemczech pogra i dopiero przyjedzie do Kielce. No ale tak czy inaczej już jest sprawa to... zaklepana, więc to jest... Tak, tak. No to znaczy... Szkoda bo z jednej strony, bo Vive buduje skład naprawdę wielki. Na, na no Chce chcę, chcę na... powalczyć w Lidze Mistrzów. Na... Jest. Yy, tak, no i... Ale Cleverly to nie jest wiele gorszy bramkarz. Chociaż dwóch takich jak się ma, to można liczyć na to, że do Nawet jak pa... jeden nie będzie miał dnia, to, dnia będzie miał drugi. to, to drugi będzie go miał i, i wtedy rzeczywiście te 5-6 goli w meczu drużyna Masz, może że stracić dwóch bramkarzy mniej. w ważnych i to jest bardzo, bardzo... Tak, bardzo ważne. No, szczególnie, że Kazik Kotliński to jest taki bardzo dobry bramkarz, ale jednak klasa... Bardzo dobry trzeci bramkarz. Bardzo dobry trzeci bramkarz. I tak, tak raczej będzie, on, tak rozmawialiśmy zresztą, że on będzie, raczej jest szykowany na tego trzeciego, co to tam w Pucharze Polski będzie raczej częściej występował. No jak jesteśmy przy piłce ręcznej, to tylko jednym słowem zdaniem skwitujmy występ Barcelony. Na w... ja kryteriach powiedzieć wyboru. A. Tych tego tego. Tak. Słusznie. Bo głosowanie się odbyło w Internecie. I co ciekawe nie było. Ja nie spotkałem się, mimo tego, że w kilku forach, yy, na kilku forach tam jestem obecny dotyczących piłki ręcznej w Polsce to nie spotkałem się z żadną akcją taką, że tam głosujmy na szmala, że jest najlepszy, tak? Jak to miało miejsce, nie wiem, w przypadku różnych dużych imprez pod tytułem Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w piłce Jaki, nożnej. Jakiej reprezentacji Włosi boją się najbardziej, <laughs> tak, tak? tak? 98%, że Polski. Tak, pospolite, pospolite ruszenie z Polski w internecie pozatykało internet we Włoszech. Bardzo dobre. Puklami, puklami tak, tak, tak, tak. Pamiętamy to, pamiętamy. Tak, no tutaj nie było takiej, nie było pospolitego ruszenia rzeczywiście. Szczególnie, że, no, że można byłoby na polskich zawodników głosować, ja bym pewnie za, za ostatnie duże imprezy głosował raczej na nie wiem, Michała Jureckiego, który rzeczywiście zrobił na mnie ogromne wrażenie pewnie poprzednia duża impreza, to Tomek Tłuczyński, który był najlepszym strzelcem polskiej reprezentacji, potrafił w jednym meczu, nie wiem, 12 goli rzucić. A Szmal, no, czy on lepszy od Omejera jest, jak patrzyłem na wczorajszy mecz Kiloni z Barceloną? Myślę, że to są bardzo podobni bramkarze. To jest to tutaj, to przy takiej plebiscytach, gdzie głosują widzowie, no to nie tylko jakby klasa, piłkarza decyduje. No, jest jeszcze jakiś taki, taki w ogóle odbiór. No, w Polsce też Szmal jest popularny. Na pewno ja myślę, że te wywiady z nim, które, które polscy kibice słyszeli, to, to też ma wpływ. Bo to jest jakby bardziej popularność niż, niż klasa sportowa w tym momencie. No tak, ale z drugiej strony on jest też popularny w Niemczech. A umówmy się, no jeżeli Niemcy też w piłkę ręczną grają nie najgorzej. Ich kluby to, ich kluby to, to jest... No wczoraj Kilonia po raz kolejny zdobyła Puchar Europy. Hamburg, Lubeka, Berlin, no to są kluby z Leven, Magdeburg to są kluby z absolutnego europejskiego, czyli światowego topu są dwie ligi na świecie, jest hiszpańska jest niemiecka, to było zresztą widać w tym final for piłki ręcznej i Sławomir Szmalak tam jest tylko rezerwowym jest paru niemieckich zawodników Karabacz który zajął drugie miejsce, gra w Montpellier, które doszło do ćwierćfinału bodajże w Lidze no To, w mistrzów, to tak? bardziej potwierdza, że to, no, że to fakt, że nie ma nikogo z finalistów chociażby Ligi Mistrzów, wskazuje, że to nie jest do końca ocena klasy sportowej, tylko popularności, no. najzwyczajniej w świecie. I niektórzy piłkarze i w ogóle niektórzy sportowcy wzbudzają większe i bardziej przyjazne emocje wśród kibiców, a inni nie, mimo że niektórzy są lepsi. No tak. No, tak, a, z, a z drugiej strony byłem na paru meczach piłki ręcznej w Hiszpanii i śmiem twierdzić, że trybuny są, oprócz wiwe Kielce tak, gdzie trybuny są pełne no w Polsce trybuny to generalnie pustkami. Y, y, y, wiem, wie, no, w w porógu, też, tylko że chwala no fatalnie. W, poró no, w porównaniu blaszak. z Hiszpanią, gdzie, gdzie w Hiszpanii takie drużyny jak Ciudad Real, Barcelona, czy, no, nie wiem, no, jest parę, parę innych z tam 4-5 zespołów, gdzie jest komplet na, na każdym meczu. Popularność jest dosyć duża. Oni byli mistrzami Europy nie tak dawno. To jest drużyna, która regularnie bije się o Mistrzostwo Świata i też mogliby głosować na, na, na zawodników, chociażby takich jak League Abalo, który, no, na to, Gra w Ciudad Real, przy okazji gra w reprezentacji Francji, jest wybierany najlepszym skrzydłowym konkretnych imprez i miałby szansę na to, bo on gra bardzo widowiskowo, a jego w ogóle nie ma w pierwszej piątce. tak? Jest Karabaticz, na którego z kolei na pewno nikt w Chorwacji nie zagłosuje. <grymne> Ale znaczy, wiesz, no nigdy wcześniej w tych plebiscytach, mimo sukcesów Polaków na dużych imprezach za kadencji trenera Wenty, nie było, nie było takiej możliwości, żeby ktokolwiek, czy to był Karol Bielecki, któremu się to należało pewnie, żeby się znaleźć w takim plebiscycie yy, czy, no, czy, wiesz, czy, czy Jurasik, nie ma, tak? Nie, jakby, nie, nie, pojawili nie, nie ma, się. Nie ma tutaj wątpliwości, że jakby to zwycięstwo w dużej mierze wypracowali ludzie głosujący z Polski, tak? To jakby, według mnie tak, tak to jednak było, natomiast rzeczywiście no, A czy głos... te głosy też mogły się rozłożyć na paru innych zawodników? Dokładnie, no tak. dokładnie tak. Natomiast no ale, ale to, jest było... ogromny, to jest ogromny sukces, tak? No jest to sukces tak, popularności tego sportowca w Polsce i pewnie też w Europie. No, no, no to jest, należy się to, tylko cieszyć. Tak, tak I tym lepiej, że wróci do, do Polski za, za, za chwilę. Dobrze, miał być, miał być krótki wtręt na temat Sławomira mala wypatrzony z stołu przez redaktora Magdziarza. Został od już za, no, zakończony. się 10 temat Piłki nożnej, i piłki ręcznej. ręcznej ręczne no, tak, no, no tak, już wyszło między słowami, że Barcelona nie, nie zdobyła Pucharu Europy w piłce ręcznej. Trochę na własne życzenie, jak napisałem w komentarzach, bo prowadziła prawie przez cały mecz z Kilonio, momentami nawet sześcioma bramkami 25 do 19 prowadziła, a mimo wszystko jednak Niemcy potrafili wykorzystać braki koncentracji no i... No i w ogóle generalnie braki, braki. W ogóle mecz, braki. bo mecz pasjonujący, taki no, skończył się zresztą drobnymi, bierz, albo nawet niedrobnymi przepychankami po meczu ze względu na i sędziowanie i na to, że Niemcy, jak to Niemcy, nie żałowali, a zazwyczaj zarzucają to Polakom, że to Polacy leją łokciami i że, że to my jesteśmy te chamy, co, co, co biją yy, znaczy nasza reprezentacja. Co biją ich biednych niemieckich. No, to jest, nasza reprezentacja słynie z tego. No. Tak, tak, no, ale, tutaj, ale tutaj to Niemcy lali, jak popadło, co jest normalną częścią gry w piłkę ręczną. No i rzeczywiście paru tam katalońskim zawodnikom nerwy puściły po, po meczu. Jeżeli chodzi o lanie y, łokciami katalońskich zawodników, to natychmiast przychodzi mi na myśl pewien wątek pod ostatnim podcastem, tak, tak. którego być może... Potwór dwumetrowy Messi lejący czterometrowego Majkona. No właśnie chciałem, powiedzieć, że... <laughs> właśnie chciałem powiedzieć, że nie do końca mo mogę się z tobą zgodzić. Tam milczałem pod tym e, pod, nie, nie, to z... pod podcastem w, Dla, w czasie to jest w ogóle. Znaczy, ja nie mówię, że on to zrobił specjalnie, ale jeżeli ktoś wali kogoś łokciem w twarz, no to go wali w twarz znaczy już. Tutaj... A twierdzenie, że to było niespecjalnie, że potem przeprosił, no to okej, okay, no przeprosił. Znaczy wali w twarz, to, znaczy to, to, to nie jest tak. Jest... On, on tutaj jest blokowany przez dwóch obrońców, skakuje między nimi, to jest ewidentne, skakuje między nich i próbuje się rozepchać łokciami. A że, a że trafił w twarz Majkona, który twarz powinien mieć generalnie w innym miejscu. Oczywiście, to... na wysokości kolan. No nie, no Majkon, no, no wiesz, no, Messi, Messi ma 1,60. Michael on prawie 1,80 parę. Messi jest świadom co robi i wiedział, że podskoczył do góry i wiedział, że jest na wysokości twarzy dwóch znaczy, zawodników. E, no znaczy, ci zawodnicy w zasadzie gdyby podskoczyli, nie miał szans ich uderzyć czymkolwiek. Po prostu no, ale oni nie podskoczyli, on podskoczył, no, był ale, na on, ale on nie może przewidzieć w momencie wybijania się w powietrze reakcji obu obrońców drużyny przeciwnej. Jak, jak wybijasz znaczy, jest się to... po bliżu w pobliżył obrońcy, przebuśmy, jak grasz piłkę, wybijasz się do góry. Ja myślę, że I musimy jesteś przerwać bardzo... tą jałową dyskusję. Zawody i tak nie przekonamy. Znaczy, nie, bo ja jak zawodnik, jak zawodnik wie, że ma zawodnika za sobą, który biegnie i obydwaj są w biegu, i on się odwija łokciem i trafia zawodnika w twarz, to albo, albo skaczą obaj do głowy i jeden ten łokieć wyciąga i po prostu uderza nim w twarz zawodnika, który skacze z nim do głowy, to wiem, że może być intencja uderzenia zawodnika drużyny przeciwnej. W momencie, kiedy on. Próbuje się przecisnąć między dwoma chłopami, jak, jak szafy gdańskie. Wskakuje między nich, no naturalne jest to, no, co ma pozwolić się zgnieść. No, próbował się rozepnąć łokciami. To, że Majkon pochylił głowę, no trudno, pech. Tyle. To, że on to próbował... To, takie nie. rzeczy się w piłce nożnej zdarzają, w piłce ręcznej, w koszykówce. Tak w, samo, w, w, tak samo ja, się właśnie sporta. wszyscy piłkarze tłumaczą, jak no, skaczą do głowy i jeszcze, łokciem jeszcze, leją jeszcze, drugiego. Ale jest to, na, to jest też naturalny odruch, to, że jak się skaczy do jeszcze, głowy, nie, bo się nie. trudno skakać z rękami przyklejonymi do no ciała. Tak, jak, ale jak chodzi się. o to, że, że, że jakoś tylko nie, zwrócić nie, uwagę. nie trudno trafiać innych tak. w twarz. Chciałem tylko zwrócić Ci uwagę, że jeszcze niedawno rozmawialiśmy na temat pewnego innego słynnego faulu, jak jeden z zawodników wyciągnął rękę do tyłu i dotknął twarzy kolejnego zawodnika. I wtedy mówiłeś, że dobrze, że oczywiste, że tego się nie robi, bo można przewidzieć, że tam jest twarz i jest to twarz. I, I teraz te, też jestem w stanie to powtórzyć. Jeżeli biegniesz i zastawiasz piłkę ręką, to po prostu wyciągasz rękę i zostawiasz ją w tym miejscu, w którym jest. A jak Messi podskoczy i wyciągnie łokcie, to... Znaczy... Masz skakał do przodu, a nie do tyłu. Ale to nie ma znaczenia, no. Nie, no to tutaj w ogóle jest... Z... Tak, i on nie, nie da się go przekonać. Nie, no poś... znaczy ja tu absolutnie nie widzę intencji wyrządzenia nikomu krzywdy. Drodzy o, słuchacze, W odróżnieniu od Tiago Motty, który, który wiedział, że ma za sobą zawodnika Dro, Drodzy uderzyć. słuchacze, macie kolejny przykład tego, że nasz podcast jest podcastem subiektywnym, <śmiech> Żeby nie było tutaj wątpliwości. Nie, no, z... z czego jesteśmy dumni. Tak. No, come on, no. Dobrze, mamy... Nie ma tematu. Przejdźmy, mamy... Przejdźmy do... Być montaż i pozamieniać koszulki piłkarzom. Tak, i zobaczymy. Znaczy, nie, nie trzeba. No. Ja, jak, jak zawodnik Marquez swego czasu w meczu reprezentacji Meksyku odwinął się łokciem i połamał y, y, pół nosa zawodnikowi Stanów Zjednoczonych, to byłem w stanie to przyznać. Tak? Ale gdyby był tak, wtedy grał w Barcelonie? W ale zawodnik momencie? Marquez dla mnie jest zawodnikiem Barcelony, a nie Meksyku. Zawsze. Nie? Nieważne, czy gra w reprezentacji Meksyku, której i tak w meczu... Czy przy... Paragwaju, czy w Paragwaju. Czy w meczu... W meczu, w meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym i tak zawsze będę kibizował Meksykowi ze względu na to, że spędziłem tam upojne wakacje. No. Ja tym Meksykanie to tacy ludzie bliscy nam. Tak, to prawda. Tak. No, w pewnym sensie. Poza tym wiem, co na przykład potrafi zrobić brzydkiego w wyskoku, bo ma taką tendencję do tego na przykład, żeby wtedy, kiedy znajduje się w powietrzu, dodatkowo odbić się od uda To prawda uda, jest taka, że, że, że są tylko piłkarzami i tak naprawdę każdemu tak, może podnieść i każdy tak. może o to, że są też tacy zawodnicy, którzy mają łatkę rzeźnika, nie bez kozery. Jest takich wielu, można by teraz wymieniać. Takich, co to polują na kości. A robienie z Messiego człowieka, który gra faul tylko dlatego, że raz wyskoczył do piłki, gdzieś tam mach ręką i trafił y, żelaznego Majkona w zęby. Y, robienie z niego z tego powodu rzeźnika jest po prostu pomyłką. Nie, robienie no, rzeźnika no. nie ma co, ale ty, no. dla, jak dla mnie, to go po prostu uderzył i tyle. No, no uderzył go oczywiście, no to, to, widać. To, to przecież całego. nie będziemy... Tam, no i wy, wybił nie, mu no, tego zęba, nie, no. tak, także tutaj... No, wiesz, no popatrz na hokeistów. No. Bo, z twoich reakcji pod, pod podcastem wynikałoby tak, jakby po prostu szybkim, zwinnym ruchem padający majkon wyrwał sobie tego i wyrzucił. Nie, nie, I nie, i wyrzucił nie, się nie. w trawę, ale stopo. też obok. Czy, czy, czy, czym, czym innym jest... Chodzi mi o to, że czym innym jest zachowanie pod tytułem wyrżne człowieka łokciem, bo wiem, że się za mną znajduje i wiem, że jest szansa 90%... A czym innym człowieka łokciem, bo wiem, że się przede mną znajduje. Nie, czym innym, czym innym, jest, wyrżnięcie, <śmiech> a, czym innym jest wyrżnięcie człowieka Twarz y, łokciem przypadkiem w walce o piłkę. Y, no nie, to nie było przypadkiem. To jest, nie, przypadkiem nie, to jest w wydarzenie o... przypadkowe. To jest o... dla mnie jest w ogóle czytelne. Bez... Hitler też przypadkiem na Polskę napadł. To raz... Przechodził stragarzami. Tak. Tak. Ja, nie, nie, chcieli, nie chcieli, ten. Akurat Polska była po drodze do Rosji. No i nie zrobił się 10-minutowy wątek. Miałeś rację, że tutaj jest, trzeba. Nie, to, no? to, że nie należy tego poruszać. Nie, bo to tego bez sensu że no. Zacytuję tego pana z grupy TNA: Next Song. <głos> no i co? Jakąś nazywa? Czek. Następny Black. Na Black. Black. Black. Mamy dwa tematy wywołane przez słuchaczy: to znaczy. Dwa. Trzy, bo już jeden był No jeszcze, jeszcze, dwa. jeszcze dwa Jeden to temat związany z Barceloną, co czyli co z jajaturę A drugi to temat związany z transferami Legii Warszawa Jeszcze w 103 odcinku w komentarzach wywoływali nasi To słuchacze. zacznijmy od Legii, żeby było tak z góry na dół, z góry na dół żeby to tak. No właśnie, bo ja sobie tutaj przyniosłem taką ściągawkę Dużo pieniędzy Legia wydała szybko na czterech zawodników zagranicznych Transfer za milion euro i Wrdoliak. W jak dobrze tak, powiedziałem. 27-letni defensywny pomocnik. Nie pamiętam, żeby w Polsce defensywnego pomocnika kupowało się za takie pieniądze. Ja go widziałem w trzech, czterech meczach. No i gra jak defensywny pomocnik tylko żeby za niego tam od razu takie pieniądze płacić. Nie wiem, czy drużynę się konstruuje zaczyna się konstrukcja od defensywnego pomocnika akurat. Jeżeli byłby to Michał Cieno, to można. Ale on ma zepsutą nogę i nie wiadomo kiedy mu się zreperuje. Na i, pewno nie pojedzie na mistrzostwa. I wcale się nie zdziwię jak konstrukcję pomocy, linii pomocy Realu Madryt zacznie, zacznie ją budować Jose Mourinho właśnie od zawodnika przez Ciebie wymienionego. Ze względu na to, że kontuzja, że on w Chelsea już w zasadzie osiągnął wszystko to co chciał. A do Ralu idealnie by pasował. Waleczny, świetny ja, piłkarz związany ze swoim trenerem no, także tutaj tak. A, a czy w Rdoli, jak związany ze swoim trenerem w Legii Warszawa i czy z klubem i no, nie wiem. No, no, ale wiesz. Ale... Znaczy to taki dosyć. Jak dla mnie ja oceniam, gdzie Michał Lesję, że... a gdzie Legia? No nie, no wiesz, no, podobno był nie, kiedyś na No wreszcie, w to, to znowu są bardzo transfery na oślep takie. Trochę znaczy... takie strzelanie, strzelanie dużymi kulami w mały płotek. No. Czasem się zdarza, się trafi. <laughs> Ten Bruno Mezenga, jeżeli chodzi o transfery, no to jeżeli człowiek strzela 21 goli w drugiej lidze tureckiej, do tego we Flamengo jest trzecim strzelcem zespołu po ludziach takich jak Adriano, bo on tam był drugim strzelcem. No on strzelił co prawda tam 4 czy 5 goli w Lidze Brazylijskiej ostatnio we Flamengo, no ale jednak strzelał gole w Lidze Brazylijskiej, strzelał w drugiej tureckiej. Pewnie coś potrafi. No. Tak ja teraz, teraz to ja. trzeba tylko ufać Piekarskiemu, który go sprowadzał. Wspomniał mi się zawsze, znaczy zawsze, ostatni transfer Wisły, czyli ten Christoph cały, tak, Bułgar, który też w Lidze Bułgarskiej podobno strzelał mnóstwo goli, przyjechał do Polski i jakoś tak szału nie, nie było. No. A propos Ligi Bułgarskiej, to poczytaliśmy razem ten wywiad. <głos> Mam tutaj zawodnika Kumberowa, który był królem... Kamburowa. Kamburowa, który był trzykrotnym królem strzelców w Lidze Bułgarskiej. Śmialiśmy się, wracając z... z czy jadąc do Wrocławia, już nie pamiętam, bo on się dowiedział, bo chciałby w Polonii zrobić wielką karierę europejską i zagrać w pucharach. E, dziennikarz się go zapytał, dziennikarz, dziennikarz się go zapytał, że, a wie pan w ogóle, które miejsce Polonia zajęła? On na to, przyznam, że nie wiem, może pan mi powie. 13 i w pucharach raczej nie zagrał. No proszę, nie wiedziałem. Na to zawodnik Kamburov, Czy Komburow? Mało tak, tego. To no, no, no, reakcja też, jak mój dziennikarz powiedział, że on już grał na stadionie. Po, Polonii, Warszawa, w meczu Polska Bułgaria wystąpił zawodnik Kamburov, Tak, i też jest pytanie o to, jak mu się stadion podoba. Powiedział, że ładny kameralny obiekt. I że Murawa mu nie przeszkadzała, że. Na to, że zawodnik Kamburov w swoim poprzednim jest klubie. Jest. Musiał się mocno kimś pokłócić tak? i bardzo chce stąd od odejść. Ma na pień kuski kibicami, którzy, którzy zarzucają mu brak zaangażowania, a w Grecji nie strzelił żadnego gola. Także myślę, że raczej, e, jeżeli już o Bułgara chodzi, to myślę, że Polonia raczej powinna starać się o Iliana Micańskiego, który wiele dobrego opowiadał o Polonii Warszawa Kamburowowi, okazało się. bo Stąd to jego zainteresowanie grą w tym klubie. Twierdził, że tam by było fajnie. Ale jakiś tak. taki rozstrzepany ten Kamburow. No mocno. Wiesz, Nie sprawdził sobie drużyna z nim. Rozmawiając który, który z nim, on nie przychodzi. wie, na którym miejscu on będzie w europejskich pucharach robił karierę, trzy 13 z tego miejsca. Się przebije szybko. Nawet nie wie, że tam był i że tam nie ma murawy. Myślę, że to murawa Polonii Warszawa mogła, zmusiła, tak. zmusiła Berbatowa do zawieszenia kariery reprezentacyjnej. No, załamał się. Kołku tak. musi sobie Jeszcze raz na takim piachu mam grać, to dziękuję, pogram sobie w Manchesterze. Tak, tak no, chwila. Tak, Widzieliśmy, jest bardzo bliska ostatni medymitara Dimitara Berbatowa w reprezentacji Bułgarii. Wyglądał na mało zmotyw zmotywowanego. Tak, ja no, Myślę, że, pe że pełne trybuny i doskonała oprawa zmusiły go do, do tego, żeby zawieszać no, jak i, tak, tak. I, I doskonała właśnie. Nieprawdopodobnie doskonała Murawa. <goda> tak tak. Eee, no. eee, wróćmy do, do, do drugiego warszawskiego klubu. My no, jak powiedzieliśmy, ten Manu mnie zastanawia, ten Nie, jest to Manu Kacze. Pani Manu. Pe. Ciao. Ciao. <goda> Manu, Manu, Manu, występował nawet w dwóch, nawet gola strzelił gdzieś dla Benfiki swego czasu. Ostatnio grał w Maridimo. No zawodnik Taki, że pewnie go w telewizji raczej oglądali działacze Legii Warszawa, bo ostatnio ciężko go było na jakimś boisku zobaczyć, bo on był wypożyczany do Włoch, grał w Modenie i w drużynie, którą nazwę muszę przeczytać z kartki, więc przepraszam. Taka dobra drużyna Carpendolo. <gryśla> Ładna nazwa, to jakaś potrawa z sera. A mnie się kojarzy z przerzutkami do roweru. Z Colnago. Nie, zaraz ci powiem. Mam takie w swojej kolażówce. No zaraz mu nie powiesz. Im. Zaraz sobie przypomnę w trakcie. Ja taki. Ja. Ty masz kolażówkę? Mam. Ale jest w Kielcach. Chyba tutaj, koleżankę. Bo... <laughs> ja zda kolażówką po Warszawie. Myślę, że to karkołomne Nie no, wielu wielu jeździ. No, no wiem, wiem, ale. Na no, z tym kole jeszcze. Samobójcy. No ostatnio tutaj na chłodnej naprawiłem chłodną, jak jechałem zostawić skróta. No. Gdyż wystawał taki chłodną? piękny kawałek granitu. Nie, to Bazalt. Kocka granitowa, bazaltowa? Nie wiem, jaka jest tutaj kostka, Nie szczerze powiedzieć. Ja tak ładnie no. wystawała, idealna na to, żeby na nią najechać i zgubić koło. Kampaniolo. tak się nazywają moje przerzutki. Czyli Blisko do tego... Y... Może to miejscowość obok. <laughs> Carpendolo. Kampaniolo. bardzo dobre przerzutki, swoją drogą. 6 km dzieli te dwa miejsca. No, no i ostatni to Strdia Knerzewicz. Srdzia. Ty jesteś lepszy tak. w tym języku. to się, czy tak dzi. Prawy lub środkowy obrońca. Człowiek, który grał w czterech klubach, wszystkie cztery z jednego miasta. nie z Warszawy. Niedaleko się najeździ. Z Białego Miasta, czyli z Belgradu. Ale to jest niezłe osiągnięcie, grać w czterech klubach z Belgradu. W Partizanie, Teleoptiku, Obiliczu i Bežani grał. Zaglądasz mi do ściągawki. Ten ostatni znamy, Teleoptik nie bardzo. Teleoptik też mnie zainteresował. bo Obilic to wszyscy znają, bo Arkan był ich tym szefem. Tak, kariera krótka. Okuka, Okuka też tam był trenerem, a przy tych podobno tam maczał palce przy tych transferach z Zagrzebia, bo z Zagrzebia jest w Rdoliach. Grał w trzech chyba, tak kojarzę klubach z Zagrzebia i przy, zagrze przy tych... Y Czyli na Bałkanach jest modne grać w jak największej liczbie klubów z, z jednego miasta. miasta. Wtedy Cię tak, no. kibice kochają bardzo. <grym> <grym> Jakbyś grał wiesz, we wszystkich klubach Warszawy. Teraz, teraz trudniej na ulicę później wyjść tylko. <grym> później <już> musisz <grym> sobie szukać klubu. Bo już wszyscy Później tak. stąd się biorą transfery do takich klubów jak Legia. Ado, Ado, Ado, tak. Wierz później wierzysz A. cyrkiel, wyznaczasz 1800 <grym> kilometrów na mapie i szukasz jakiegoś klubu, który jest wiesz, tak 1800 Który i... Cię przyjmie. I nagle okazuje się, yes, okazuje Polska, się że jest 1800 Legia. na południe, 1800 na wschód to odpadają takie destynacje. Na zachód jestem za słaby, więc muszę na północ i, ta, i Warszawa wypada w ten w sposób. W taki sposób y, to, to coś staje się kameralnym stadionem. I Stanko Zwitnica maczał palce w tych transferach z tego, co tam Wiem. wiadomo. No i zobaczymy. był serbem akurat. Akurat tak. tak. To co on ma do Zagrzebia. No wiesz, ten Serb jeszcze niedawno mieszkał w Jugosławii. <laughs> No, jak z tą maścią na łuszczyce. Ja to już nie tak niedawno. Tak, tak, tak. Chociaż już nie ma tego pana. Nie ma, pana, nie ma może, pana. Może łuszczyca się skończyła na świecie. Wyleczył. Wyleczył całą, całą łuszczycę na świecie w końcu. Ale, ale po, po, bo niewtajemniczony musimy powiedzieć, że w Warszawie kiedyś przy sześciu podziemnym, przy podziemnym, podziemnym stał pan, który miał dumnie napisane Jugosłowiańska maść na łuszczyce i sprzedawał ją z takiej torebki. A to była po, połowa już XXI wieku. <laughs> znaczy sprzedawał ją jeszcze przed konfliktem bałkańskim. Później przez chwilę sprzedawał y, serbską maść na łuszczyce, a później chyba kompletnie zwariował i dlatego z, porzucił, porzucił tą, tą, tą robotę. Już sam nie wiedział jaką maść ma codziennie, jak codziennie malować nową tabliczkę. To jest tak jak, jak byłem małym dzieckiem i wymyślałem, że jeżeli zalaćby na chwilę cały świat spirytusem, to się... Zabije wszystkie zarazki, już potem już nie będzie trzeba myć ran, na przykład jak się człowiek skaleczy nie, nie będzie, nie <głos> nie będzie. No. To nie ma szuszczycy. Jak, pan, pan jak mówił kandydat na prezydenta, nie będzie niczego. <głos> <głos> Czyli zalał cały świat spirytusem. Myślę, że... Nie, chodzi nie. to, że tak odrobinkę tylko. Odrobinkę tylko, to mój brat, mojego dziadka był w obozie koncentracyjnym w gross i tam było paru, jakich wyzwalali w armia amerykańska to tam były obok zakłady Kruppa, dla których oni pracowali, ci więźniowie. No i w związku z tym było dużo spirytusu przemysłowego. I obóz przeżyło do wyzwolenia 300 Rosjan. No i tak świętowali wyzwolenie, że większość z nich nie przeżyła świętowania. Bo popili po prostu. No, po paru latach niejedzenia. Także z tym zalewaniem świata nawet drobną warstwą spirytusu to bym nie przesadzał, bo okazałoby się, że pół Warszawy chodzi na, na czworaka. <grym> i, I że płyty chodnikowe. <grym> jak widać, jak widać ja pomysł. Muszę nie, nie powiedzieć, musia... że w piątki i soboty to pół Warszawy chodzi na czworakach bez, te, bez tej ryzykownej <grym> operacji. A liczba bakterii się nie zmniejsza. Niestety. jest ten. jakby nawet, że się zwiększa. <grym> Tu się, mi się ten stardowci przypomniał. Jakby, zresztą... tak, jakby tak zebrać wszystkie kamienie tego świata i później zebrać wszystkie szkło tego świata i tak rzucić te kamienie. Co te byłby za brzdęk? Tu mamy dużo zawodowych, w okolicy zawodowych użytkowników napojów wyskokowych. Jest taki jeden, który tutaj mieszka dosyć blisko. On jest coraz bardziej opuchnięty. No, tak typowa sprawa. Natomiast dzisiaj wychodziłem z dwoma psami na spacer i i przechodziłem obok niego i on stał z kolegą, który też jest tak wygląda bo właśnie, że tam no, generalnie na, na, na, na okrągło drinkują i są tacy bardzo okrągli, napuchnięci i czerwoni. I jeden mówił drugiego. Stasiu, kurwa, odebrałem wyniki, mam świetne wyniki badań. <śled> taka oh. <gaprowe> tych bakterii i spirytusy. <gaprowe> Zdrowy Władek. <gaprowe> On zabił sobie w środku wszystkie bakterie. <gaprowe> Jest też taka odważna teoria, polegająca na tym, że alkohol zabija tylko najsłabsze komórki. W związku z tym człowiek przez to, że pije, staje się silniejszy. <gaprowe> Ale ten podcast się zrobił znowu, nie sportowy, <grymne> bardzo. A o czym myśmy mówili, zanim na... No, skończy... wywiało na manowce znowu? na starach Legii to skończyliśmy. Generalnie karnety na Legię nie idą i trzeba kupować piłkarzy. Myślę, że kupowanie tego typu piłkarzy nie przyciągnie tłumów na trybuny. Myślę, że jakby zawodników z młodej Legii, tudzież młodych wilków czy czegoś takiego wpuścić na boisko, to przyszłaby przynajmniej rodzina. Czy no no, Ciocia, wleg... Babcia i tak dalej. W jest ten problem, że oni tak naprawdę, z tego co pamiętam, ogłosili już parę kolejek przed końcem, są chyba ośmiu czy dziewięciu piłkarzy, nie przedłużają kontraktów. Owszem. A jakby nie było, no jakąś jedenastkę trzeba wystawić do pierwszej kolejki, a nawet na, na, wcześniej. Na, był... na, wcześniej, bo otwarcie stadionu jest, prawda, więc z kimś trzeba grać. Więc nagle się okazało, że tam no, ludzi nie ma do grania i no, kogoś trzeba kupić. Wiesz, jak będzie może... wyglądał ten stadion? Jak, y, tam jest 2000 sprzedanych karnetów i kart. Nawet niech to będzie 5000, nawet niech doczłapią do 10. Ten stadion będzie wyglądał po prostu jak największy, pusty stadion świata. No, tak to będzie niestety wyglądało. No to, wiesz, jakby to, to Wystarczy sobie Ligę Portugalską pooglądać i zobaczyć no. co się stało po Euro z tymi pięknymi stadionami, które wybudowali na Euro i które niektóre z nich trzy razy były pełne właśnie podczas Euro, a później tam w tych dziwnych no tak, małych tylko, miejscowościach. Że, że Le bo Legia to... podeszła potencjałem Lecha Poznań. Pomyślej sobie jak, jak w Poznaniu na mecz przychodzi dwie dychy, jak jest stadion, to u nas przyjdzie 3, co, co, co niestety jest założeniem pewnie błędnym. dlatego ja że... że Założenie nie jest błędne, bo ja myślę, potenc... że w Warszawie, w Warszawie da się zrobić. Za, założenie jest bezbłędne. Nie, no to, też będzie, to też będzie zależało od cen biletów. To też jest ta polityka kraju. po prostu sprzedawania tego. Ja Karnecik na było... sezon 1200 zł kupiłbyś? Na no nie, tak nie, znaczy, nie, nie. Ja pamiętam, ja pamiętam ta, sama, ta sama historia była z Kielcami, w którym na początku stwierdzono, że generalnie wejście na stadion nowy który wtedy był dużym przebojem. Ma być, ma być tanie, tak żeby było stać na to każdego. I to z roku na rok od razu przyłożyli dużą cenę i nagle się okazało, że zebrać 15 tysięcy, owszem, da się, ale na... tak naprawdę tylko i na dwa mecze w sezonie. Ale ja myślę, że niezależnie od ceny biletu yy, sama, wiesz... Bo na mecz z Legią to i 80 i 100 zł zapłacisz, tak? Bo Legia cię przyciąga. Na mecz z Wisłą też. Meczów derbowych w Kielcach nie ma, więc derby nikogo nie przyciągną. A kogo interesują mecze z Piastem Gliwice? Tych, którzy są na każdym meczu, czyli te 7 tysięcy, to jest regularny potencjał tego miasta, jeżeli chodzi o kibiców. 7-8 tysięcy. Stadion 15 tysięcy jest dobrze obliczony, bo ten stadion po prostu zapełnia się na Barcelonie, czy Realu Madryt, czy Arsenalu Londyn. Komplety też są tylko na meczach kluczowych, tylko że derby Londynu odbywają się co trzy tygodnie. No, 15, 15 tysięcy stadion na tam 200 tysięczne miasto, no prawie, no, to, no to, to, to jest tak naprawdę niewiele. Chodzi o to, że ceny biletów są po prostu drogie. I, i, i tak naprawdę na, na wiesz miasto, co? które jest znaczy, biedne, wiesz, to myślę, jest... Myślę, że nie, to nie, jest... ceny są drogie, tylko jakby produkt jest trochę za, za słaby na te ceny, tak? bo jeśli wiesz, ten akurat... produkt pod tytułem no nie, Polska jakby... piłka nożna, Polska Liga się, się uda wywindować trochę do góry, to, to wiesz, no to wtedy i, i większe ceny ludzie przełkną. Ale jest też tak, że, że no piłka jako, i korona w ogóle w Kielcach jest niezwykle popularna. To jest jeden, jedyny klub tak naprawdę i tam popularny jest ogromnie, tylko naprawdę te ceny bilety są, no, te, e, no, są za duże, za duże. Jak nie, nie, na Kielce. Ja rozumiem, że na duże miasta typu Warszawa, Poznań to są ceny nieduże. Nie Tutaj ludzie po prostu Warszawa lepiej zarabiają. Są jeszcze większe, tak? Ale kwestia jest tego, karnet, że to po prostu w Kielcach gdyby, są te bilety Kielcar są za drogie. Jeśli w karnet roczny zapłacić za niego 1200 zł, to przyszłoby ci 300 osób. Tak nie no, bilety, no, prawda jest, jest też taka, że było już tak, że te ceny poszły w górę i oni obniżyli później znowu te ceny i biletów w Kielcach ze względu na to właśnie, że zaczęło przychodzić 5000 no, no, ludzi. No, panowie, ale, ale, nie, I to się po prostu przestało opłacać. Nie patrzmy na to, coś teraz ludzie w Legii, w Koronie czy, czy gdziekolwiek w Polsce przez pryzmat nie wiem, jednego sezonu, dwóch czy trzech, bo to są inwestycje. Długoletnie. Dba, bardziej długo, Stadiony się Dokładnie. zwracają po 20 latach, tak? Dlatego Emirates, budując stadion Arsenalu Londyn czy Allianz Budując stadion Bayernu Monachium, podpisuje umowę na nazwę sponsorską do czasu, kiedy ten stadion się de facto zwróci, czyli to są kontrakty 15-20 letnie, a tam przychodzi na mecze 80 tysięcy ludzi na Allianz Arena. tak? Także po prostu to, to, to, to znaczy, ja jest powiem to jest... tak. Ja no? osobiście bardzo się cieszę, bo patrząc tak długoterminowo, to my w ciągu ostatnich. Pięciu lat zrobiliśmy po prostu ogromny krok mimo wszystko do przodu, bo powstały jakieś stadiony, bo jeszcze doskonale pięć lat temu, znaczy, zaraz, będzie Lech, nie było zaraz, stadionu. zaraz będzie no, stadion w Poznaniu, zaraz będzie stadion legii tak. w Warszawie. Będzie stadion narodowy, powstaje, no tak? okaże się, że, że kilka, na... kilka stadion bardzo ładnych małych stadionów tak, powstaje, tak, jak w Lubinie, w Lubinie na przykład, Lubinie. jest mhm. już w Kielcach. Oglądam mecz reprezentacji Polski w Kielcach, tak jak oglądaliśmy w sobotę i no, oni grają, nie na boli. Wreszcie nie boli. grają na normalnym stadionie. No. Mały, bo mały, ale nie boli, to prawda. No. Choć no. niestety stadion Kielc... ten cały czas wygląda jakby był niedokończony. No. Znaczy, bo tam no z, z zewnątrz głównie w środku nie, ale po prostu z zewnątrz znaczy, bo no kolorystyka jest nieprzemyślana nie można... no, prezydent ma wielką miłość do szarości no, i z zewnątrz <laughs> i wewnątrz, stadion jest po prostu szary no. na przykład kolorystyka krzesełek na Legii Warszawa jest pomyślana w ten sposób że nawet pusty stadion sprawia wrażenie że krzesełka, że, że miejsca są pełne Dlatego, że są. No, je, tak. Ja, jest tak ja, to ja, przykład, wracałem, ja cały czas nie mogę zrozumieć, czemu w Kielcach jest tak, że, że się... skoro barwy klubu i barwy y, miasta że były nawet są, dokładnie same, są dokładnie takie same, są dokładnie takie same. Dlaczego tego stadionu nie... nie pomalować po prostu, skoro jest to stadion mi, miejski kielecki, a gra na nim znaczy złe, są, które zresztą też też należy do miasta. Mam na dla, dla kibiców Korony, bo y, jest generalnie tak, że miasto nie ma pieniędzy na utrzymywanie dalej klubu po pierwsze. No ale ja... słyszałem, że Andrzej niedzielą przychodzi do korony. No to ja słyszałem, że, to ja, tak, ja słyszałem że Sebastian Olszar. <laughs> to już jest duża rozbieżność między potencjałem strzeleckim i ceną. I myślę, że w tym układzie to raczej przejdzie tam Olszar niż Niedzielan. Nie, no, ale tak jak czytałem, to wynikało z tego, znaczy, że jeżeli, już Niedzielan ma, jeżeli Niedzielan ma odejść, to pewnie odejdzie do Polonii Warszawa. Bo Polonia Niedzielan Warszawa... mówi, że bardzo chce grać w Kielcach i tak dalej. I czytałem wywiad z nim dzisiaj, więc taki byłem zdziwiony. Nie wiecie, jest a, ta a że ja Tak, tak ta ta ja ja ja ja myślę, że teraz. Tak, podoba mu się. Ja myślę, że teraz, wiesz, będziemy... różne rzeczy du mówią, bo. Dużo takich rzeczy będziemy czytać, i to nie tylko dotyczących naszej ekstraklasy. Tak, e, dzisiaj dziś, dzisiaj przeczytałem to. w kretyńskim kompletnie wywiadzie skompilowanym z jakiejś wypowiedzi, że Samuel to powiedział, że nie odrzuca myśli o grze w Realu Madryt. <śmiech> <śmiech> <śmiech> to, to wszyscy się śmieją, nawet kibice Realu, Interu i Barcelony. Bo oni są głównie zainteresowani takim rozwiązaniem. Ciekaw jestem, jakby go powitali tam kibice. No to, to, to no bzdura. Natomiast Niedzielano no potencjał finansowy, sportowy i organizacyjny w tej chwili mimo wszystko w Polonii Warszawa jest wyższy. Tylko, że Polonia rozmawia też z Dawidem Nowakiem. A Andrzej Niedzielan to jest opcja numer dwa w tej chwili do Polonii Warszawa do ataku. No ale któryś z nich pewnie przyjdzie, bo Polonia bakerowce chce koniecznie napastnika z czołówki polskiej. Także zobaczymy. No w, a w Kielcach jest tak, że no nie może być tak, że drużyna grająca w ekstraklasie ma niższy budżet niż drużyna grająca mistrz Polski w piłce ręcznej, bo tak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie po tym co zapowiedział, o czym mówiliśmy w, w, w poprzednim podcaście. Co zapowiedział prezes Widwe Kielce, zapowiedział budżet 10-milionowy. Miasto zapowiedziało Kielce, że budżet korony będzie niższy. Ostatni budżet korony to było 10 milionów. Więc drużyna piłki ręcznej, której utrzymanie jest dużo tańsze, która gra w swojej hali. No, będzie miała dużo wyższy budżet. Nie, no to, to, to oczywiście, no ale to jest trochę y, y, różnica, jeżeli chodzi o potencjał. No, to jest jednak, jednak prywatny inwestor w Giwe, a tutaj jest miasto, które wykupiło tak naprawdę tylko i wyłącznie po to ten klub, by on nie upadł. No tak, no, no ale ja myślę, że tak jak mówię, patrząc na to w perspektywie dłuższej, to, to, to zarówno Korona, jak i każdy klub w Polsce wcześniej czy później znajdzie sponsora, który te pieniądze wyłoży, bo, bo piłka nożna to jest biznes. Jeśli na całym świecie jest to biznes, da się na tym zarabiać, to nie widzę jakby powodu, dla którego nie dałoby się tego robić w Polsce w momencie, gdy właśnie zaczyna, to zawsze mówiliśmy, że od czegoś to się musi zacząć i też to powtarzaliśmy parę lat temu, że musi powstać najpierw infrastruktura, tak? Jeśli będą stadiony, to to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby się ruszyło i się ruszy, no i miasto jeszcze może rok, dwa a później ktoś się za tą koronę weźmie, szczególnie jeśli ona zajmuje szóste miejsce w lidze. Znaczy nie chciałbym tutaj poruszać po raz kolejny tematu, który chyba omówiliśmy ze wszystkich stron, że ruszy się nie tylko jak będą stadiony, ale także jak ktoś zajmie się tą młodzieżą, ale to już mówiliśmy tysiąc razy, że no tak, no piłkarze, to, którzy po To prostu... jest w ogóle temat na osobny tak. podcast, bo my po już ostatnich... Już po ostatnich uh... Coraz więcej wiemy niestety, bo coraz więcej widzimy. Widzimy, bo po, po ostatnich doświadczeniach mamy kilka spostrzeżeń i myślę, że zrobimy jakąś część kolejnego podcastu na ten temat. Tak, to, że to, te, to też jest tak, że jeśli klub zaczyna to funkcjonować... będzie bardzo mroczny podcast. Jeśli klub zacznie normalnie funkcjonować, mając stadion, mając piłkarzy, mając ludzi, którzy na ten stadion przychodzą, też będzie mu sobie pozwolić na Então żeby zatrudnić porządnego trenera młodzieży i zrobić tylko, porządną szkółkę. Tylko tak? wiesz co, porządny trener młodzieży w, w, pol, w Polsce, to co, to, jest takie ćwiczenie, bo nie ukrywam, jeździmy jako podcast na cel reprezentacja, oglądamy to z bliska i y, zwróciłem uwagę na jedno podstawowe ćwiczenie, którego, to, którego, po, którego pomysłodawcą był Dariusz Dziekanowski. Ćwiczenie polega na tym, że stoi marker na trawie i zawodnik, do którego y, grają chłopaki, po prostu kopią piłkę do siebie. Podają piłkę po ziemi pasem. Prost ta rzecz najprostsza jaka może być ale przed podaniem muszą zrobić krok do tyłu a później muszą bokiem ominąć ten marker, czyli cały czas są w ruchu idea w Polsce gry w piłkę nożną jest taka, że wszyscy stoją uczy się dzieci grać w piłkę na stojąco oni stoją i czekają na piłkę oni nawet nie umieją ugiąć nóg przed przyjęciem tej piłki i przed wyjściem do niej a w piłkę nożną gra się w ruchu Stąd później biorą się, biorą się takie rzeczy, jak, jak to, że nie wiem, jakaś reprezentacja nie wiem, Anglii, Francji. Że my, że my zawsze umiemy rację na trataku, a nie umiemy zagrać Bo, po, pozytywnego... bo potrafimy, kopnąć, po, ko, potrafimy kopnąć jedną długą piłkę na zawodnika, no, który wybiega, to, to tak jak na Ireneusza Jelenia. A nie potrafimy wymienić czterech pięciu podań w ruchu wtedy, kiedy piłkarz jest... Chociaż tu akurat w ostatnim meczu, do którego, do którego zaraz tak, będziemy... Tak, parę razy się udało. Rzeczywiście widać, że Kuba Błaszczykowski to jest człowiek, który myśli na boisku. Widać, że Mierzejewski to jest człowiek, który potrafi się mentalnie dostosować do, do, do, do tego, co robią zawodnicy. To potrafi wykorzystać szybkość jelenia. To, że skuteczność leżała na całej linii, to jest inna sprawa. Ale yy, błyskawicznie redaktor zawada przez <grym> co temat przy, tak, przy tak. Tak, no w międzyczasie bo, bo nie chciałbym opowiadać teraz o szkoleniu młodzieży bo to jest, yy, o to, że tam na świecie gra się w no, dziada, no tak, to wszyscy ale... grają tylko, że w dziada gra się właśnie w ten sposób że, że się stoi w miejscu ja tylko powiem, że jedna rzecz mnie przeraziła kiedy rozmawialiśmy z młodymi piłkarzami, którzy powiedzieli, że jak nawet się do następnego etapu zakwalifikują, to oni mają mecz ligowy w tym czasie i pójdą na mecz ligowy jakiejś trampkarskiej ligi i będą grali no tak, o kartofla tak. zamiast próbować wykorzystać znaczy, jakąkolwiek szansę. Bo to jest, użyję słowa, którego nienawidzę, pokłosie, tego sposobu myślenia, no. który jest nastawiony od trenera 8-9-latków, aż po trenera 20-latków. No, że, że ważny jest wynik. Tak, ważny okręgowe jest wynik. mistrzostwo świata trampkarzy. Tak, Ważne jest to, że, że dogonisz w, w grupie grupie trampkarskiej, małopolskiego, dolnośląskiego czy wielkopolskiego y, y, PZN-u, tak? dogonisz sobie lokalnego rywala i zagrasz mu na nosie, a nie, że Ty jesteś w stanie coś zrobić ze sobą i jakieś Nauczyć no, się czegoś. Nauczyć nowego. się czegoś, bo obcując z piłkarzami pokroju Dziekanowski, Gilewicz, Pana, Kłos, Pana, jesteś w stanie coś otworzyć sobie głowę na przykład na nowe ćwiczenia, na to, że, że coś robisz źle, bo on Ci powie takie rzeczy, których nie powie Ci e, trener w Twoim zespole, który jest e, po prostu no, tak, no. No, no nie umie niczego. No. Ale jak mówię, no to musi potrwać trochę czasu, ale to, to się ruszy. No. Nie, no to, to, wierzę, to, to jest kwestia, jak... kwestia wymiany pokoleń tak naprawdę. No, ale no, ty, na ty, to, Wymiana na to, pokoleń polegająca potrzebne. na tym, że, że Legia Warszawa wysyła Jaska Zielińskiego na staż do Barcelony i stoimy razem przez płot, oglądamy mecz, yy, mecz yy, znaczy mecz, rozgrzewkę. To jest staż, tak mamy uczyć trenerów. Yy, wiesz, to, yy, to, że, to, że Dariusz Dziekanowski przy okazji Akademii Orlika tam współpracuje z, z kilkoma znanymi trenerami, bardzo dobrze to pewnie jakiś tam efekt da. Tylko, że to jest jeden Dariusz Dziekanowski, który tak pracuje. Tre no nie, w Polsce, ale w Polsce nie ma trenerów, którzy są normalnie szkoleni. To jest tak, że Franciszek Smuda ma jakieś tam doświadczenia. Brakuje ludzi, którzy mają doświadczenie piłkarskie na zachodzie i chcieliby później to doświadczenie piłkarskie na zachodzie Przekoć na, na pracę z, z chłopakami bo generalnie mną, bo Generalnie powiem, ale... ordynarnie kładą laskę na to, bo, bo wiesz, nie chce im się tego robić, bo przywożą, wiesz, tak jak Juskowiak czy, Przywożą, przywożą, wiesz, oni za sezon, tak jak Hajto czy Juskowiak zarabiali tam po milion prawie marek wtedy niemieckich Później to było trochę mniej euro. To już wystarczy na wygodne życie, kilka inwe inwestycji i koniec. tak? Zobacz, gdzie jest Tomasz Wałdoch? Człowiek, który powinien pracować z reprezentacją, powinien pracować po w, w, w efekcie z polskimi trenerami szkolącymi młodzież. PZPN nie przyjął Wałdocha do, sz do sztabu szkoleniowego Franciszka Smudy. Bo za dużo bo, chciał kasy. Bo za dużo chciał pieniędzy. No ale, kamon, no, kto ma tych ludzi uczyć? Ktoś, kto ma skończoną akademię w Niemczech, Ktoś, kto jest młody, ktoś, kto niedawno był reprezentantem Polski. Jak to kto? Trener piechniczek. No, oczywiście, wiadomo. no bo on, bo on doskonale wie, że... od 40 lat szkoli polskich piłkarzy i a jest, a ja, jest dobrze, tak? Tak, no. i cały czas mamy obiecującą młodzież. No, cały i, czas. No, I mamy myśl szkoleniową. 23-letnią. A... O, żeby to. Paweł Brożek dalej jest obiecującym piłkarzem, no tak. przydziechę niedługo no. No tak, zdobije i, i dalej Zbukasz, jest młodo obiecujący. To, no, młodym że... obiecującym artystą jest się do 50 Także... <laughs> Także to jeszcze nie są eksterniowe. Sokrates nie tak dawno też jeszcze grał w piłkę. Jest parę, jest parę światełek w tunelu, bo mówiliśmy, jest Roman Kosecki, który jakoś tam się zaangażował w szkolenie, w szkolenie młodzieży. Szkółka? Całkiem, całkiem. Jego szkółka tak, cał, całkiem sobie, sobie radzi i myślę, że gdyby się, gdyby nagle właśnie, to, to musi się jakoś tak ruszyć, że ktoś zobaczy, to się opłaca. Jeśli nagle się okaże, że szkółka Koseckiego wychowała piłkarza który poszedł najpierw do ekstraklasy, a później został sprzedany na zachód za duże pieniądze. A Kosecki, podejrzewam, nie, nie, nie znam działalności, znaczy na na działania na, firmy, na, na ma na pewno jakiś tak procent ma i tak, tak, tak, od kolejnego tego. kontraktu i, i, i na tym się naprawdę da zarobić. No jakby tutaj my też trochę tak jak mówiłeś, Kłos czy Gilewicz, z którymi ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać, no oni też tak powoli, ja widzę w ich oczach, że im się to podoba, ta praca z tymi dziećmi. Nie wiem, na ile będzie im się chciało to robić bardziej na stałe, no ale ja myślę, że paru, paru piłkarzy, tak to jest mówił że on nie widzi się w roli trenera, takiego dorosłej drużyny piłkarskiej, ligowej, bo, bo to jest za duży stres i jakby on nie ma ochoty tego robić. Ale taka praca z młodzieżą to, to jest całkiem, całkiem inna robota, no i... No może, znaczy, może. No, bo on, on, powiedział też że czy... a poza tym wbrew pozorom w polskich warunkach jest ciekawsza bo ty masz szansę po prostu kogoś ukształtować, a jak pracujesz w takich warunkach w lidze tak jak to wygląda no to po co to komu po co to komu się co, co, coś z tymi wam wszystkimi układami mierzyć, eee, walić głową w mur dwa dni temu trzech piłkarzy Manchesteru United dostało od klubu propozycje jeszcze mających ważne kontrakty piłkarskie Paul Scholes, Gary Neville Y, i Ryan Giggs. Dostali propozycję kontraktów trenerskich właśnie w tej chwili. Oni grają. A u nas się Waldocha, który... Y, no kto ma uczyć tych ludzi grania na środku obrony? Nie ma na niego pieniędzy. Manchester ma pieniądze na Giggsów, na Skolsów, na Neville'ów, tak? No i sobie bogaczy na Luch Luch Luch Luch w efekcie, w Górniku Zabrze i może, i wiesz, no, no, no też jest no jakaś droga, tak? No żeby to, tak prac, to robić tak. w klubach, więc... No wiesz, tylko, że oni tam dalej... On będzie, trafi do tego y, piekła śląskiego, gdzie y, rozgrywki tych drużyn, tam jest milion klubów na Śląsku y, i on, oni naprawdę się biją, o, wiesz, tam masz derby co tydzień. No tak. Tylko, a a jak, nie, właśnie, jak nie codziennie. No tak, że ktoś tak jak Wałdok może być trochę ponad to, bo on no, nie no no się tego robił tego no. dla kasy, bo on kasy, tak jak mówimy, ma... Wiesz, ben Hacker też był ponadto, do pewnego momentu, ponad polskie piekło. To no jest, tak, to jest, tylko że też... on, był, on był za wysoko jakby, za wysoko w hierarchii był. Natomiast no Wałdok może, po jest. pierwsze, no, jego nie można załatwić argumentem, że przyjechał tutaj facet z Holandii i nam, będzie nas uczył, bo Wałdoch jest stąd, mimo że długo mieszkał i grał w Niemczech, to, to jest stąd, no, poza tym on, on może robić na swoim poletku, tu nie chodzi o to, żeby się komuś wcinać w, jakby w jego kompetencje, tylko on może sobie założyć w górniku, czy gdzie tam będzie chciał szkółkę piłkarską, wziąć tam paru chłopaków i po prostu ich uczyć, no i tyle. Nie no, wiem, czy on to zrobi, bo znaczy, ja tam teraz wiesz. Nie, nie, to wiem, fabuluje, ale... nie wiem, co mi tam twardy odpowie na, na, na to, jako człowiek związany z górnikiem, ale ja opinie na temat szkółki górnika to słyszałem same fatalne i no, jest nadzieja. To nawet Kuba Błaszczykowski też mówił, że on z górnika zabrze, wracał do Częstochowy ze łzami w oczach po prostu. I uważał, że to rozważał nawet zakończenie piłkarskiej kariery w wieku 15 czy 16 lat, wtedy kiedy, wtedy kiedy Górnik go do tego doprowadził. Teraz usłyszałem, jak został potraktowany w Górniku Zabrze jeden z obiecujących młodych piłkarzy, z którym mieliśmy do czynienia przy okazji tego programu, który nam oglądamy. Czyli cel reprezentacja też z Górnika wracał z ja kulonym niestety... ogonem, a jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy, których widzieliśmy przy okazji tego programu. Także nie wiem. Coś... Ja sam pamiętam, jak widziałem grę najmłodszej grupy Kieleckiej Korony i trener do nich krzyczał typu Staku, co ty robisz, w ogóle skąd się tu wziąłeś i to jest no właśnie tak, system no, motywacyjny. Tak, no, motywacja, no, wiesz, na poziomie Murinia. <śmiech> <śmiech> Dobra, myślę, że... Bo w ogóle tak, o, o, tym, o tym szkoleniu młodzieży to myślę, że moglibyśmy u nas w Tak, nagrać. tak. A, a myślę, że trzeba by powiedzieć dwa zdania o meczu, o którym zaczęliśmy trochę w, w trakcie, czyli Polska-Finlandia. No też go oglądaliśmy w dziwnych warunkach, bo mieliśmy w, trochę podśmierdłego, wąsatego, grubego pana, który postanowił nam zrobić z anteną od telewizora wszystko, tylko nie to, co trzeba było. Tak, jak więc... się udało złapać trochę dobrego obrazu, to on uznawał, że trzeba go poprawić. I wyrzucał to... nam, było na 5 minut mniej więcej. No. No. Także mieliśmy... Czyli to... widzieliście dokładnie tyle samo, co ja, bo oglądałem mecz na podczas próby. Także mecz był z, z przygodami. Trochę się czułem, jak wtedy, jak mi wyłączali wizję, jak Wojtek Kowalczyk strzelał gola Holandii, albo jak Smolarek no strzelał brałkę -lata, Grecji. Lata 80, jak mój telewizor tak. sam z siebie śnieżył, tak. albo jak pamiętasz, mieliśmy taki telewizor, jak przejeżdżał tramwaj, to się ten... Tak. To, to obraz Ale <grym> to tu mieliśmy pana, który postanawiał... Na... Ja... Wczuł się w rolę tramwaju. <grym> który mówi, jeszcze, że jeszcze parę lat temu, znając siebie, podszedłbym i po prostu przylałbym mu w ryj. A teraz jestem już spokojnym buddystą i już teraz po prostu klołem po cichu pod nosek. Ale nie wiem, <grym> czy zauważyliście, że ten pan jest w każdym mieście, bo jego pakują razem z tym wszystkim i przewożą. Potem jego pakują. On jest trzechętyj trzech znaczy, anteny. Ja się bardzo cieszę, że nie wziął tym razem ze sobą swojego syna. No. ten demon, który jest wszędzie, to jest jego dziecko myślę, nie, nie, nie, <laughs> że mógłby nam zjeść monitor przy okazji dobrze, Także... albo nasi słuchacze w ogóle nie wiedzą o co chodzi tak, Także, tak, no nie wracamy co... do meczu, no więc ja chciałem wyróżnić od razu czterech piłkarzy i jednego bramkarza w tym meczu bo bramkarz to nie którego bramkarza? bramkarza Tytonia Przemysława zastrói, tak, zastrói fryzurę tak. tak. bo, bo jak powiedział Kuba Błaszczykowski, Finlandczycy nie przysporzyli nam zbyt wielu problemów w defensywie, Finlandii. Finlandczycy, powiedział Kuba. No, ale Przemysław Tytoń wyróżnił się, bo bluzę miał tak obrzydliwą. Ubrać człowieka w worek z lat 70 na kartofle. To, tak, Jeszcze to w ciapki na rękawach. A do tego fryzurę alawandzik. z taką, nie wiem, bo może taka moda jest w Holandii teraz, albo, albo coś palił przed wyjazdem. Nie, tak no, się znaczy uczę... to nie, no, taką miał bluzę to nie jego wina, tak? Ale lustro ma chyba. Ale może obcy... fryzurę <laughs> też dostał w komplecie. Po tych wszystkich <laughs> obsydianach tutaj, o ile, których broniliśmy, i po koszulkach, których też będę bronił. No to jeśli chodzi o bluzę bramkarską, to ja, jest nie, to nie no, do wybronienia po prostu. Nie, do brak, no, tak. nie ma takiej możliwości. Nie, jest po prostu ohydna. To... Ja Czy składam wspomniał? oficjalny protest. Nie. Normalnie stroje w stylu IFK, znaczy ta bluza w stroju IFK Göteborg 92. I od boy. boy Ale to jest zadziwiające, bo te stroje są ładne. I te biało-czerwone są ładne. I przede wszystkim też ładne są te rezerwowe, na których wszyscy psy wieszali. A bruza jest mi przerażająca, to prawda. No, no a tytoń z zaczeską. Jeden tak, Brakowało no. mu tylko wąsa. Ale, <śmiech> tak, <śmiech> tak, <śmiech> tak by jeden tylko bramkarz bramka, mógłby można, się w tą bluze Można nie, powiedzieć swobodnie, że był z... bardzo oldschoolowy. Bandzik <śmiech> z A może on to celowo <śmiech> zrobić. Tak, może on jest właśnie takim oldschoolowym. Fanem no. Może, może, I zamówił sobie nie. specjalnie. Jedno, że, no, no. No. że on Długo jest w Holandii, już widziałem wywiad, w którym mówił, że zapomniał trochę po polsku. Matuszczyk, który całe życie mieszka w Niemczech, mówi, że nie zapomniał jak jest po polsku i rzeczywiście nie zapomniał. Tylko ten jego debiut taki mało jakby, mam wrażenie, No jak um, dla mnie. No, nijaki taki. Znaczy trochę za dużo straty, jednak mimo wszystko, jak na, jak na defensywnego pomocnika, no tak, bez, bez rewelacji. No ale to debiut, zobaczymy. No tak, tak? No, no, ale, ale, debiut, nie... ale, ale debiut też zaliczył Adrian Mierzejewski. I to akurat bardzo, bardzo udany według I... mnie ilość podań i przerzutów yy, i konstrukcji akcji takich, gdzie można było, yy, no chłopak mógł mieć trzy asysty w debiucie. I to no. takie spektakularne dosyć, no. nie takie byle jakie, tylko no ta, to podanie takie lobem. Do, do jelenia końcem buta, taka tak. przerzutka, no to ja ostatnio to takie asysty to oglądałem, no ostatnio to dla Villarreal taką asystę dokładnie takie podanie zamienił na bramkę i rentę po podaniu. jaką się nazywa, ten taki kurdupel Villarreal co kiedyś grał w Atletico. <śmiech> Nilmar, nie, nie, nie, nie. Kurdupel. <śmiech> <śmiech> tak, dobra, teraz sobie przypomnę, ja to tak mózg działał. W każdym razie parę akcji, no. właśnie, w których brali udział Błaszczykowski, Mierzejewski, takie zagrania z pierwszej piłki, sklepki, które zupełnie rozrzucały obronę fińską. No naprawdę bardzo, bardzo to fajnie wyglądało. I mm. fakt, no, Wynik, bo może tu wynik nie wyglądał najlepiej znaczy, po tym wszystkim, no, ale... Znaczy tu wynik rzeczywiście... No, wynikł najmniejszą rolę grał w tym meczu. Tak. Znaczy chciałem bardzo, żebyśmy wygrali ten mecz i to nie dlatego, że w Kielcach reprezentacja ma bilans bramkowy po trzech meczach 11 do 0. <głosy> I Bagaza Ariel. Nazywa się ten piłkarz, który obecnie rozgrywającym jest, wcześniej w Atletico Madrid, później w Majorce. teraz To on, on takie podanie. Mhm. Tak, się tak działa. No. E, tak, no. to byłoby miło, tym bardziej sytuacji do strzału, gola, do strzelania. No gola, było, było. By było no. Wiele, Kuba Błaszczykowski słupki. niepotrzebnie na siłę w słupek. Trochę, trochę za bardzo chciał, mam wrażenie, Kuba Błaszczykowski. Lewandowski, moim zdaniem, trochę za bardzo nie, znaczy, niepotrzebnie mu fundują takie rozrywki związane z tym jego przejściem do Bursi Dortmund. No Myślę, tak, że tak. jak miał spokojniejszą głowę to i, i mógł się skupić na tym, co się dzieje na boisku. No to jest kolejny temat. Nie wiem, czego będziemy dzisiaj znaczy, poruszać. Ja nie, ja to też... nie, bo on znaczy, się niedługo nie. skończy i to chyba dobrze, takie mam Jej, wrażenie. Ja, no to do to ja robok, no, Znaczy, ja mam takie wrażenie, że wiesz co, no bo nagle się okazało, że Błaszczykowski i Lewandowski to są liderzy drużyny ze względu na doświadczenie, tak, że, że tak. drużyna <laughs> jest tak skonstruowana, że Lewandowski Lewandowski w wieku 22 lat jest jednym z najbardziej oświadczonych i, i na nim jakby, i na Błaszczykowskim spoczywa ten ciężar tak, za grę drużyny. I oni trochę chyba, szczególnie Lewandowski, Błaszczykowski chyba trochę też, no jeszcze tego nie udźwignęli. Za bardzo chcieli obaj i, i wtedy trochę nie bardzo wychodziło. Ten luz związany z tym, że, że zwykle było paru bardziej doświadczonych kolegów na, na, na boisku i trochę ich przerósł. No tak, a biorąc pod uwagę jeszcze postawę, nie wiem, Jodłowca, który jest młodym piłkarzem bardzo i zagrał świetny mecz. No, a do tego zobaczmy, ilu było debiutantów w takim spotkaniu. No, faktem jest, że po drugiej stronie byli piłkarze, którzy mieli 1,39 lat. Miał tak. <śmiech> Mówię o Jarim Litmanen. No, tak Fiński, <śmiech> Litmanen 39, Johansson 35. To tak. robi wrażenie. Młodzież. <śmiech> no, no, rozumiem, że oni się znaczy, szykują na co, na euro 2012. Znaczy, <śmiech> Litmanen mógłby być spokojnie ojcem i Kuby Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego. To no, i Roberta to, to na ludzie, tak. Na, na ludzie. 17 lat to znam takich ojców. <śmiech> <głos> Także w ogóle spokojnie. No ale widać było, że, że ta reprezentacja Smudy w tym meczu z Finlandią, fakt, że to w ogóle dziwny przeciwnik, chociaż yy, właśnie co ciekawe, najczęściej Polska gra z Finlandią w historii futbolu. Ja Polska w tej, w tej chwili. R z Rumunią i z Węgrami jeszcze gramy podobnie często. W tej chwili Finowie w rankingu są 10 miejsc nad nami, więc. Znaczy no, tego, tego na boisku w ogóle nie było widać na szczęście. tylko że my jak chcemy poprawiać miejsce w rankingu, to takie mecze akurat musimy wygrywać, a nie remisować. Znaczy nam, myślę, akurat do 2012 to nam ranking, że tak brzydko powiem zwisa i powiewa, no bo, bo to nas ranking obchodzi. Tak naprawdę nie będziemy nigdzie rozstawiani. W Euro 2012 jako gospodarz i tak mamy rozstawienie w grupie. Niestety. <grafy> <grafy> więc, więc na razie ranking, to ja bym na razie da, dał mu spokój. No chodzi o to, żeby tę drużynę budować. Ja widzę, że Smuda ma pomysł, jak ta no, drużynę ma, ma grać. No ma, bo to jak zagrał Mierzejewski, na przykład dla mnie to jest objawienie, że, że bierze człowieka... znaczy znaczy kilka rzeczy wyglądało dziwnie na przykład Wojtko, Wojtkowiak na środku trochę tak. Du, du, du, du, tak no Dudka z boku to, to, to, to trochę mniej ale, ale ja, ja myślę, że, że powinniśmy się trochę wstrzymać jeżeli chodzi o komentarze ja ja ja po tym meczu to na tak tylko o tym meczu bo to był tylko jeden mecz i przeciwnik też niespecjalnie bardzo się starał, żeby chodzi o to, żeby wielu zawodników na różnych pozycjach nawet, żeby zobaczyć jak oni się tam czują bo ale może ten myśl Smudy i tak dalej to będzie widać za pół roku ale widać, widać Pali. czy ona wypali, to jest inna sprawa widać, że Ale... oni realizują na boisku to co on chce widać, że przejście z obrony do ataku nie odbywa się przez zagranie długiej piłki na Jelenia tylko, że tutaj współpracuje 3-4 piłkarzy na oni się wymieniają pozycjami, grają właśnie w ruchu i przedostają się, piłkę dostaje w efekcie ten, który ją powinien dostać, a że nie, nie ma trochę gra obronna mimo wszystko. to jest, No ale to, jest to obrona, rzecz, obrona to akurat potrzebuje dużo czasu, żeby się zgrać i to, że, że Włakow wypada, wchodzi na jego miejsce, cofa się jodłowiec z defensywnego, wchodzi, nie wiem, tam yy, Sadlok, Sadlock, tak, który w ogóle nie ma doświadczenia reprezent re w reprezentacji. Nie grał Glik, który zagra pewnie w, na w następnym meczu z Serbią. Oni muszą no popracować. Ja, no. Przede wszystkim wszystkim widać, że on rzeczywiście buduje drużynę na euro. No nie, nie powołuje już piłkarzy starszych poza Żewłakowem, który jest kapitanem i pewnie może jeszcze na kolejne mecze dwóch czy trzech ja Myślę, starszych starszych piłkarzy. Że, że, że to bardziej, jeżeli chodzi o to, będzie powoływał po to tylko, żeby oni się ci, te, ci młodzi ograli trochę ze starszymi, Dokładnie, żeby brali, tak, no, no, nauczyli się. Na takich tak, ale z sensu, tak jak zresztą rozmawialiśmy przy ewentualnym powołaniu Kamila Kosowskiego, że już nie ma sensu powoływać no tych niektórych zawodników. już nie, ma sensu, tak, no Jest sens, że Wołkowa, który jest kapitanem, nie, ma tam tam stówkę stówkę tych no, występów. nie, nie, nie, nie, nie, nie, to w myślę, Mistrzów, to jest myślę, że że teraz... Dokładnie tak. natomiast, natomiast... No to zresztą Franciszek Smuda też rozmawialiśmy z nim, on mówił, że no dla niego średnia wieku 23 lata to jest do, w reprezentacji, to jest cel na ten rok, że on chce taką grupę sobie wyselekcjonować po to, żeby oni za dwa lata na euro mieli po 25-26 lat. Zobaczcie w jakiej wyjątkowej sytuacji się Smuda znajduje, bo dotąd nie było tak, że polski trener miałby dwa lata spokoju na budowanie reprezentacji. No. zawsze musiał walczyć, zawsze dostawał drużynę, która znajduje się właśnie nad przepaścią i walczy o życie. I czasami takiemu trenerowi udało się tą przepaść przeskoczyć, był przez dwa tygodnie bohaterem narodowym, potem zaczynała się ta duża impreza jakaś, na którą się ten zespół dostał i się kończyło tak, jak się kończyło zwykle. Znaczy, był taki ma funkcjonowania, w Polsce nie ma funkcjonowania długoplanowego. Dokładnie. I tutaj nagle I to sporcie, zupełnie przypadek w każdym sporcie, w każdej dziedzinie sportu to niestety widać, bo to no w, każdym, tak, tak, w, każdym, w to, to, każdej dziedzinie tak, sp życia społecznego, bo tak, po prostu tak funkcjonuje, taki zawód, że jest ta tymczasowość no, na chwilę. Tutaj już nie zmusiły nie nas... Panie redaktor, ale to, tutaj to, zmusiły nas warunki, ale, ale o, tym, nie, ale o tyle, nie, ale że dostanie, ale, dostanie ale euro Nawet na w stosunku do smudy, że on się nie sprawdzi, dlatego, że to jest człowiek, który potrzebuje kolejnych wyzwań, je każdym kolejnym meczem i że on musi mieć odpowiedni poziom adrenaliny, żeby drużyny, które on prowadzi, no, żeby, to żeby one funkcjonowały. Tak rzeczywiście tak to wyglądało do tej pory. A patrząc na to teraz, z boku, jak on tą drużynę... Bo to widać po widać tych chłopakach że oni na ten mecz z Finlandią nie wyszli po to, żeby ten mecz przegrać albo w ogóle go sobie tam odpuścić, tak? Było widać, że oni tam oni wyszli realizować założenia trenera. Tak, ja I i to nie nie jest stop meczu towarzyskiego polskiej drużyny, która grała z takim zaangażowaniem, bo z reguły nie, no to te, jest te mecze też, były takie, wieś, Też to, co zauważyliśmy letnie. i mówiliśmy tak. o tym podczas... Yy, kiedy rozmawialiśmy z tymi młodymi piłkarzami w hotelu. To było tak, że ich podejście, ich podejście. Się to, że molestujemy młodych piłkarzy po hotelu. Nie, nie, nie, nie. Ale nie z tymi bardzo młodymi, tylko z tymi z reprezentacji Tak, z tymi reprezentantami. O, o, o Lewandowskim, mobiliku, o Tak, chodziło, tak chodziło o to, że jak się z nimi to to rozmawiało, oni już zupełnie inaczej podchodzili do, do, do, do sportu i do sprawy. Cały czas podkreślali to, że praca, że praca, że trzeba nie załamywać się, cały czas robić coś innego, to, znaczy cały czas się trzeba poprawiać i tego wcześniej nie było, no, mam wrażenie, że zmienia się mentalność tych zawodników, dlatego jak ci chłopcy wychodzą, to nawet jeżeli nie wszystko im wychodzi, to jednak się starają i widzą swoją szansę, bo to dla nich jest szansa tak naprawdę. No i powiem wam jeszcze jedną rzecz, jest to, to, to co powiedział Smuda do Kuszczaka, ta znana już dosyć rozmowa na temat, jeszcze raz nie odbierzesz ode mnie <śmiech> telefonu to adios z kadry, tak? No to rzeczywiście tak tam jest, jest tak, rozmawiałem z, z człowiekiem, który jest tej kadry, blisko tej kadry i powiedział, że nie ma opcji pod tytułem jedno piwo tak, ale każdy, kto zostanie złapany na alkoholu jest wyjazd natychmiast i nie wiadomo, czy nie do końca życia, w sensie do końca kadencji smudy, za, za więcej niż to jedno piwo, które się pije przy obiedzie przy trenerze, to raz. I dwa, rzeczywiście jest tak, że jak trener dzwoni, to chyba, że zawodnik jest tak jak Kuszczak, rzeczywiście wtedy tłumaczył się tym, że miał zajęcia w klubie i w klubie jest wymóg wyłączenia telefonu, bo w klubach angielskich i hiszpańskich tak jest, że w momencie, kiedy przekraczasz bramę stadionu, musisz mieć wyłączony telefon komórkowy, inaczej płacisz karę. To jest jedynie słuszne podejście. No tak, bo jesteś w pracy. Nie ma dyscypliny. Że tym się możesz wytłumaczyć, że trener do ciebie zadzwonił w czasie zajęć. Teraz no, powinien któryś z naszych telefonów zadzwonić. Na przykład mój, bo mam nie wyłączone Jesteś zwolniony. Albo płacisz tam 200 funtów. O, karę, karę. Ja jestem za karą. Ja jestem za karą, tak. Mogę co najwyżej 200 batów zapłacić. tych Pańskich. ogóle o innych batach nie myślę Ja też, ja też, jakoś tak. Niechętny już jestem do tej nagrody. No, to no tak z tym kuszczakiem i z tym alkoholem. No, zobaczymy, bo zaraz gramy. Nie, no, mecz... dyscyplina jest niesłychanie ważna. Zwłaszcza, że na Polsce zawodnicy mieli często problemy. Tam będzie ważna dyscyplina na trybunach, okazało się, bo ja, tak. serbowcach Serbom wypuszczają. A oni mają dużą imprezę zaraz pod tytułem Mistrzostwa Świata. Potem gramy dosyć trudny mecz z Hiszpanią. Y, no, Madzie... też ma zaraz Mistrzostwa Świata. Tam y, komentatorzy Szczęsny i Wański przepowiedzieli, że będzie 3-3. Było blisko, żeby Hiszpania zarabiała Saudyjską 3-3 zremisowała, 3. było tylko 3-2. Marciana przy okazji pobił dziwacz. Rekord. Tak, tak, 50. Tak. występ, w którym w meczu, w którym wystąpił dla reprezentacji Hiszpanii, Hiszpania nie przegrała meczu. Czyli po, pobił wynik Garinczy. No dobrze, trafił chłopak. Na, no tak, dobrze, no bo gdyby trafił na Hiszpanię dobrać. w latach 80., byłoby, to tak, byłoby tak, gorzej. Tym niemniej nie wiem, zostały no to będą ciekawe mecze. No na pewno, ja myślę, że już przed całymi mistrzostwami to te drużyny nie będą grały na całych gwizdek, ale tak czy inaczej spotkanie się po prostu z zawodnikami tej klasy. Czy znaczy, wręcz, wręcz jest tak, że trenerzy umawiają się przy okazji takich spotkań. Że nie gramy ślizgiem na przykład. Tak? To jest dosyć kuriozalne nie grać w ślizgiem w piłce nożnej na trawie, ale wiem, że takie są ustalenia między trenerami, że. Nie no, to no, no, to są... znaczy, no to tak, no, to po prostu panowie odpuszczamy, tak? gramy, gramy, ćwiczymy taktykę, ćwiczymy Ale same To jest fragmenty. świetne spotkanie właśnie Do, z takimi drużynami, które to rodziłoby niebezpieczne sytuacje, gdzie tam na przykład przeciwnicy Hiszpanów grupowi mogliby tam poprosić paru co większych polskich piłkarzy. Przejechałbyś. Przy, Przypadkułem ślizgi w to, Toresa, czy, czy torresa. O to, że wyskakali do przodu i ubezpieczali się dwoma łokciami. <głos> tak. Boję się, że jodłowiec ubezpieczający się dwoma łokciami mógłby połamać parę nosów za jednym uderzeniem. W każdym tak, razie tak. chcę tylko powiedzieć, że paradoksalnie może dobrze zrobi tej naszej drużynie to, że to są już generalnie przez najbliższe półtora roku tylko mecze które są meczami o pietruszkę, bo teraz te mecze o pietruszkę stają się meczami ważnymi, bo innych nie ma. Nie tak, można powiedzieć, to jest, że odpuszczamy mecz A to jest trudne z drugiej bo... tak, strony, to jest, żeby to jest... się nie spalili znowu, jak dojdzie to do to ważnego meczu. A mają to jest... trenera, który potrafi znaczy, wyrzucić. To jest, kwestia, pita, to... To, jest, to jest kwestia trenera. To jest kwestia tego, że on im uświadamia wagę każdego spotkania, każdego zgrupowania i każdej decyzji pod tytułem nie odbieram telefonu. No poza tym, no wiadomo, że oni w tej chwili niby macie słonic, ale oni walczą o to, żeby zagrać na Euro, no, bo to nikim za darmo tego miejsca nie da, chętnych no. jest sporo. E, a a występ co... jest pewny, to znaczy a to, że... Występ występ jest pewny, tak, awansowaliśmy. tak, awansowaliśmy. Tak, awansowaliśmy. Po raz drugi z, rzędu. z rzędu. Tak. Natomiast jeszcze wracając do nie tego... Drugi do tego... No drugi z rzędu. No drugi praktycznie. A, da. To tak jak widzę, po raz drugi z rzędu awansował do ekstraklasy. A trener, trener nas jest, jest pierwszym trenerem, który tego dokonał. Po raz z awansował awansować Klasy. To jest tak, to jest. jest po roku, tak, To jest zwyczaj. Tak tak. no tak tak tak. tak. I to nie spadając. No to to tak. to, po roku to nie miał kiedy. No. To, to, no, tak to, to już księga Guinnessa się kłania. Tak, tak, myślę, że. Ja myślę, że dla dobra właśnie takiego rekordu powinni jednak. Jeszcze raz. Trzy razy z rzędu może nie. nie, P Bo PZPN zapowiedział przedwczoraj, że już więcej widzewa <głos> starczy, karał jest. nie będzie. Już <głos> wystarczy. <głos> <Głos> <Głos głos> Chociaż fajnie awansują, ale już wystarczy. No. A oni wratni jako jojo. <głos> Co roku? Będą Cię spadać. Tak. Taka syzyfowa praca. W widzewie łódź. Wiecznie na dorobku. <głos> Dobrze, no jeszcze... Mamy jeszcze kilka tematów istotnych. Jeden temat zapowiedziany, czyli co A do mikrofonu mam mówić. Ja bo nie wiedziałem, czy muchy cię atakują. Co tak machasz to, to muchy masz? E, bo te, te, temat zatrudnienia trenera Mourinho sobie. Miałem taką prywatną analizę tego, ale to myślę, że za chwilę. E, myślę, nie, że ty... nie, nie, dawaj, dawaj. Jak już zacząłeś, nie, nie to... ma czasu za chwilę. No, no co ty, zaraz. No, pomag, tak, nie, nie, ja chciałem naj... wątki krótkie najpierw poruszyć. Dobra. Zanim poruszę wątek długi. Bo będzie... Miał być wątkiem krótkim, dwie z... rundy. No właśnie, Albert Sosnowski miał być wątkiem krótkim, a powiem, Wykazał że... Wykazał się męstwem i charakterem, no. y i wykazał się również pomysłem na walkę co i konsekwencją. Chociaż z drugiej strony ja słyszałem takie głosy, że Kliczko wykazał się odpowiednim podejściem biznesowym do walki, bo on tam przez pierwsze 3-4 rundy to tak średnio klepał tego Sosnowskiego. Znaczy Sosnowski przede wszystkim bardzo, znaczy... Pieniądze zostały wydane, miałoby dowisko nie, nie, nie mogło się skończyć po dwóch rundach. Nie minutach. zgodzę się z, z dwóch względów. To znaczy pewnie łatwo byłoby Kliczce go znokautować, gdyby zachowywał się tenże Albert jak normalny polski. Bokser, czyli stałby od pierwszej rundy sparaliżowany i czekał, aż dostanie w zęby. Natomiast Albert Sosnowski miał pomysł na walkę z Kliczką i kosztowało go to ogromną utratę sił od siódmej rundy. To była kwestia czasu, kiedy Kliczko go znokautuje i znokautował go dopiero w dziesiątej, co jest w ogóle cudem jakimś. Natomiast Albert przy całej wadze swojej, no jednak to jest, nie jest lekki chłopak, masa mięśniowa ogromna, on się bardzo dużo ruszał i to i Kliczko musiałby za nim biegać. i no ale myślę mimo wszystko przy tej Kliczce to wygląda. Tak, tak, wiem wie, Ernest, co chcesz powiedzieć. Znaczy, myślę, tak. myśl, myśl, myśl, że, myśl, że, myśl, że gdyby Kliczko Stali. był... sobie Myślę, że gdyby Kliczko był głupszy i zaczął biegać za Albertem, to mógłby się pewnie też zmęczyć. Tylko, że Kliczko... No. <laughs> moja ulubiona taktyka. No. Tylko, że, tylko, że Kliczko miał, miał, miał pomysł taki, żeby się nie męczyć, tylko wiedział, że w pewnym momencie przewaga jego i fizyczna, i techniczna, i w ogóle doświadczenie na ringu jest tak duże, że, że i tak tego Alberta kiedyś dopadnie. Tak? Albert nie miał przede wszystkim takich argumentów czysto bokserskich, czyli przede wszystkim zasięg ramion, który nie pozwalał mu bić z dystansu. Wejście, wejście... Za, za mały był, no mówiąc krótko. Nie jest to bokser o takiej szybkości i sile ciosu, żeby wejście, wejście w pół dystans pozwalało mu, nie wiem, tak jak kiedyś Jonesowi Juniorowi, wejście w pół dystans w wadze ciężkiej pozwalało mu wygrać z zawodnikiem dużo silniejszym i wyższym od siebie, bo on nie ma takiego repertuaru ciosów po prostu. Jest... jest słabszy, tak? To no jest słabszy, no, tak? jest od Kliczki, to było wiadomo od początku. Natomiast, słabszy, natomiast tak. warto podkreślić, że rzeczywiście pokazał, po, po pierwsze, realizował świetnie ten pomysł, który był na tą walkę, to, że on się ma dużo, dużo ruszać, fajnie pracował na nogach. Z linii ciosu to nawet specjalnie nie musiał schodzić, bo Kliczko go nawet nie bił w pierwszych rundach jakoś mocno. Natomiast próbował go gdzieś tam ugryźć, próbował go bić po korpusie, jakoś tak prawa-lewa, coś tam znaczy, próbował. Z, z gryzieniem to nie, warza, bo to można dosłownie zrozumieć, było paru bokserów, którzy to, to było tak, ugryźć i im się udawało. Nie, tak, ale, <gryźń> ale, ale, ale, tak, ale oglądałem tą Pytam, walkę. Jak się ten żół ucho <gryźń> tak, no, ale to, Oglądałem tą walkę i byłem z rundy na rundę coraz bardziej zadziwiony tym, jak ten coraz bardziej zmęczony Sosnowski y, rzeczywiście zasługuje na swój przydomek. On naprawdę dzielnie bardzo dzielnie walczył. Podobno że... w jakiejś gazecie mu wymyślili ten przydomek. Może, ale. Był jakiś konkurs. I... Myślę, że, myślę, że tutaj będziemy jakby spadkobiercami dobrej szkoły polskiego dziennikarstwa i uznamy Alberta za moralnego. Zwycięzcę tej walki. Yy, tak. Nie, to był gorszy... <gorszy>, gorszy we wszystkim, tak? To gorszy we wszystkim od kliczki, natomiast. Ale był moralnym zwycięzcą. Natomiast, Dobrze zarobił. No, jeżeli mam oglądać polskich bokserów wa walczących o mistrzostwo, o pas jakikolwiek w wadze ciężkiej, z takim bokserem jak Kliczko, to wolę oglądać takich bokserów jak Sosnowski, niż takich bokserów jak Gołota. Nie no, bo gołota, gołota byś oglądał 10 sekund. No, no czy z Kliczką? Znaczy no, jak, jak Gołota w drugiej fazie swojej kariery. Kariery, powiedzmy. no tak. No, on no wtedy, takie walki, wtedy gdzie... kiedy przestraszył się kilku ciosów i... Tak. Natomiast tutaj on się nie przestraszył. On rzeczywiście, no, dzwona tam w tej dziesiątej rundzie to dostał konkretnego po prostu i było widać, że on już ma dosyć po prostu. On pewnie, gdyby, gdyby nie to, jak bardzo był zmęczony, to jeszcze by wstał i próbował dowalczyć tą walkę, nie wiem, przez jedną rundę. Tylko, że on już wiedział, że nie ma szans, nie ma szans po prostu. Natomiast to w jaki sposób wyrażał się i Kliczko, który powiedział o nim, że rzeczywiście Albert zrobił wszystko w tej walce, bo zrobił wszystko. No więcej się nie dało. były dowcipy na ten temat obstawianie walki pod tytułem pierwsza, druga czy trzecia? A że po czwartej to po czwartej miejsce to w ogóle nikt, nikt, nie, nikt, nie tak, nikt nie dyskutował. tak, czwartej po czwartej to miejsce na wawelu. Nikt nie dyskutował w ogóle o tym. Yy nie no, tam O szansach na zwycięstwo to w ogóle nie było mowy. Także człowiek skazany na porażkę wybronił się, wybronił swoją karierę przede wszystkim bokserską. Ja mam takie wrażenie. On, on dostanie, dostanie jeszcze parę szans na to, żeby bić się może o tytuł tak, bo to Bokserzy, którzy przegrywają, są w świecie bokserskim cienieni tacy, którzy przegrywają, ale po długiej walce, a nie po krótkiej. Z czystych względów finansowych wiadomo, że tak jest bokser, który dostaje trzy strzały w pierwszej rundzie, no nie dostaje zaproszeń na walki, bo się po prostu nie opłaca. No, no tak. No, on pokazał serce, pokazał, że ma ambicje i, no i coś z niego jeszcze... Znaczy, mistrzem świata to on nie będzie, bo zawsze się trafi jakiś hej, albo jakiś kliczko, albo jakiś inny bokser, który został wychowany po prostu do tego, żeby, żeby zabijać na ringu. Albert do tego został, nie został. On no, nie ma takiego ciosu kończącego, żeby w żeby wadze ciężkiej zdobywać Mistrzostwo Świata. Także, ale, ale w tej pierwszej dziesiątce jest w stanie zakotwiczyć yy, dłużej i to jest jego sukces, ta porażka. To ja mam dla was, jak już, jesteśmy, jak już jesteśmy przy boksie, mam dla was bardzo łatwą zagadkę połączoną z ciekawą przypowieścią. Więc Aha. zagadka jest następująca. Marek zagadka jest następ... Osioł i wilk. Nie, to jest strasznie głupie. Te, te, te wierszyki są tak durne po prostu, że... No dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No. Więc zagadka jest prosta. Jak nazywał się naprawdę Muhammad Ali? Cassius no, Clay. Cassius no. Clay, no. Clay, dokładnie. Ale teraz istnieje następne dno. Czy to był pierwszy Cassius Clay w historii Stanów Zjednoczonych? No nie. To my już wiemy, bo nam już kiedyś to, to, na tak, naświetliłeś tak. w ogóle. Ale chyba nie wszystkim. Czyli. No ja nie. No to, to teraz, ja nie. teraz zaskakuj Ernesta. <laughs> Otóż mniej więcej 150 lat wcześniej był inny Cassius Clay, który był biały i był adwokatem i był abolicjonistą. I... Wytłumacz, co to znaczy. Bo... No to, no to myśli... słuchacze sobie sprawdzą. To. Tak. I nie, I nie ma to nic wspólnego we, we Wikipedii, nie ma to nic wspólnego z aborcją. No i on był dosyć znanym abolicjonistą, i tam generalnie miał wielkie zasługi. W związku z tym do dzisiaj jego dom jest zachowany, już nie pamiętam, w którym stanie amerykańskim, ale jest zachowany. I tam przyjeżdżają taki miejscowy bohater i przyjeżdżają wycieczki oglądać ten dom. Nie wiem, jak w Polsce jak był dom, nie wiem, Puławskiego na przykład, albo, albo Kościuszki. W Polsce dom Puławskiego? No, Puławskiego, Kazimierza, z tam, Warki. Kazimierza, no. <grym, grym>, no, Puła tak, Puławska to jest ulica. No. On był płaski. Ale to nie od Puławskiego, ona jest Puławska. Nie. Nie. No. On, on był płaski. Bo to nie. niebezpiecznie robi się Polacy wiele się opowieść szkatułkowa. Tak, tak, W Polsce się ogląda dom Sienkiewicza albo Piłsudskiego. No dobrze, no i w każdym razie wyobraźcie sobie w tym domu są różne dokumenty, informacje na temat tego ab abolicjonisty i podobno kiedyś z wycieczką przyjechał tam inny Cassius Clay, prawda? który jeszcze wtedy nazywał się Cassius Clay i na ścianie znalazł taki list, że w 1800, tam bodajże w dwudziestym którymś roku... Niemożliwe. W do 1880 raczej. 1880. No raczej bo niewolnictwo tak. zakończyło się tak. w Stanach w tak, tak. 1888. No, no. no ale, no, ale no, tak. nieistotne. No, 60 ale, tak, którymś w którym przepraszam. Pomyślmy, że tenże Klej. Tak. Tak, Podejrzewam, ten tak. że Clay. bardziej w 1860, którymś, bo to pewnie była historia z, z, z, z, z sprzed, sprzed wojny. Z zniesienia. tak. tak. Ale poczekaj, teraz mówimy o Cassiusu Kleju, tym czarnoskórym, który w przyszłości był bokserem, tak, tak. który przyjechał tam do tego domu. Tak, przyjechał do tego domu, mogła odwiedzić. Jego, dokładnie imiennik. imiennik, który był białym abolicjonistą, tak. zasłużonym dla, dla, dla czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych i przyjechał i na ścianie znalazł informację, że przypuśćmy w 1864 roku, do tego Cassius Clayas dawnego przyjechał bardzo bogaty, tajemniczy, yy, zamożny człowiek z Etiopii, który nazywał się Muhammad Ali. I kim on był wiadomo? Tego nie wiadomo. Nie no wiadomo, ja wiadomo. Nie wiem. on był jakimś nawet władcą wtedy. Trenerem. W tych nie, nie, nie, no Muhammad... <grym> to, <grym> to mnie zaskoczyło. Znaczy, ci mówię, tym, nie, nie, czy, nie, czy, nie wiem, czy to ten, ale był też Muhammad Ali, jakiś władca jakiegoś tam, no, nie pamiętam czego, ale poważna osobistość no, w każdym razie. No to trzeba by sprawdzić, bo z tego co Usmanet. wiem, to Etiopią rządziła wcześniej dynastia Salasie, Także to może to był inny Muhammad. Tak. Może to był skądinąd. A no, może był ministrem w rządzie. No ale był tam, no. Także stąd bierze się naz zmiana nazwiska prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Tak Cóż za Tak. A jak jesteśmy przy... a nie wiem właśnie... W, w, Wiem, ja muszę wymyślić szybko jakieś przeniesienie do Afryki. No więc no, Muhammad Etiopia Ali... Się w Afryce. zatem jest w Afryce, no, tak. poza tym Muhammad Ali pobił George'a Foremana w Afryce, tak... jak no to, no, to, moje. W zasadzie tak pomyślałem, że moglibyśmy robić takie odcinki o różnych ważnych Afryce. dawnych wydarzeniach sportowych. Na przykład ta walka to było coś. Mamy takie A, plany chyba. No, mam tą walkę nagraną zresztą. Ale to my mamy różne. U niektórych to w nie wspominać. W kalendarium mieliśmy dzisiaj zrobić. A, no, to prawda. Aha, tylko mieliśmy, komputer mieliśmy, nam niestety mieliśmy, padł. Mieliśmy, mieliśmy nie, polecać, nie. Mieliśmy polecać płyty i książki. Ale to też zrobimy za chwilę. A więc, Jesteś, bo jak tak Jesteśmy to w, to w, w Afryce i przy zrobić. Ali Bumaye, czyli Ali Zabigo. Nie wiem, dlaczego tak źle czyli George'owi Foremanowi, który zresztą w tej walce, czyli mówię o Bungle in the Jungle, był sporo lepszy od, od Cassiusa. Kleja, zwanego Muhamedem Ali, to nie wiem, że się zaplątałem. Chodziło mi o to, że Mistrzostwa Świata w Erpasie zaczynają. <śmiech> w Afryce. Tak, tak. O matko, boska. <śmiech> to, to, ty, to oznacza, że podałem właśnie redaktorowi za zabadzie kalendarium, które jest przygotowane przez jest Piotrka. <śmiech> przez Piotrka. No to jest kalendarium. Dobra, Tylko, ale skończmy, tak, bo chodzi mi o piłkę, którą będą rozgrywane w i która cieszy się ogromną popularnością wśród piłkarzy tam występujący. Tak, tak. Znaczy, o, to może Marcin weźmie ode mnie, a ja powiem tylko tyle, że piłka Jabulani, jeżeli miałaby nitki, to, bo nie ma, to, to nikt by na niej suchej nie zostawił, e, łącznie z napastnikami. O, to wypowiedź. W tym no, Janka Tomaszewskiego. Czy masz internetu, czy masz? Mam. No, bo, bo, to, to, to, że piłki Adidasa nie nadają się do niczego, to już wiadomo od dawna. Natomiast to co o nich, o tych nowych jabulani do Afryki robionych. Mówią bramkarze i piłkarze, którzy nie są w stanie przewidzieć ich lotu kompletnie, a Iker Casillas to już w ogóle. Z ani jednego ciepłego słowa nawet nie jest w stanie się zająknąć, a on akurat z piłkami to ma do czynienia dosyć sporo. No, jak każdy piłkarz. No, no on, on to nawet więcej, bo on ma dużo kontaktów z piłką. Jako bramkarz, jak ostatnio usłyszeliśmy we Wrocławiu, bramkarz to nie piłkarz, bo w piłkę gra się nogami. Także, no ale on akurat wie co, wie co robi z tymi piłkami, bo parę w życiu złapał i to w nieprawdopodobnych sytuacjach. Mówi, że tej się, nie dość, że się nie da złapać, to jeszcze ciężko jest ją kopać, bo ciężko przewidzieć gdzie poleci. To jest jak gra piłką gumową, albo gumówką taką lekką Tak, takim balonem. To jest. Kopię się kopie tak, no, balon, zgodę, który waga. ma spuszczone powietrze, tak się podobno zachowuje ta piłka jabulani. Rozgrywaliśmy kiedyś taki mecz. Ale to tak. nie jest pierwsza piłka, która jest skonstruowana Nie, nie, kolejka, w taki sposób. Wszystkie kolejne piłki Adidasa słyną tak. z tego, że, że są coraz gorsze. Natomiast... No Nie są gorsze. One po prostu mają być coraz bardziej losowe. Chodzi o to, żeby utrudnić. Tak, tylko... Żeby więcej bramek padało. Co ciekawe, te piłki, które są robione na Champions League przez Adidasa, mają inną konstrukcję. I na te piłki... Yy... I Kerkasijas też narzekał, na przykład, i paru innych zawodników, ale nie tak bardzo jak na konstrukcyjnie na te piłki, którymi są rozgrywane duże imprezy. Adidas ma kontrakt na zawsze yy, chyba z FIFA i UEFA yy, i będzie te piłki robił Steve takie. Tak, będzie te piłki takie robił, no niestety. Także yy, no to tyle, jeżeli chodzi o informację dotyczącą. Będ, będą padały dziwne gole. Mam nadzieję, że takie jak gol... Yy, to, kto to strzelił? Maxi Rodriguez z, Meksy z Meksykiem 4 lata temu? Mówiłam o meczu Argentyna-Meksyk. Ten taki gol z woleja, co piłka zataczała, dziwne tam takie parabole lotu zanim wpadła do bramki Meksyku czy skręcała w prawo w lewo. Maxi prawo, Rodriguez, lewo. dobrze pamiętam. Tak, tu prawie, prawie tak jakby rzucił tym granatem, tym dziwnym urządzeniem z, z okolic y, jak się nazywa? Wyspa, która jest prawie kontynentem, w zasadzie kontynentem. Australia, bumerang. Bumerang, właśnie. To jest to ciekawe. Połowie, tylko to jest tylko, najbardziej tylko opisowe połowie. określenie bumerangu, jakim w życiu słyszałem. To jest najciekawsze. Bumerang tylko w Australii rzuci, y, służy do rzucania, bo w drugiej to połowie, to połowie, to połowie to Australii do służył, Nie, służył, służył do kopania w ziemi. To Naprawdę. Jest złapanie. Jeszcze bardziej ciekawe jest to, że nie dojrzew, że, w, że, najpierw, że najpierw zapomniałem, jak nazywa się bumerang, ale potem z, przez strachem mówiąc zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam, jak nazywa się Australia. A co, to ja słyszałem, I wyjaśnię. Ja co ci chodzi? To, że ja nie pamiętam, kim jest Ariel i Bagaza, to się stanie zrozumieć. Czy znaczy, kiedyś byłem świadkiem, jak brat... Ja byłeś ja re... kiedyś w Australii? Nie, nie. nie. No, to no to może dlatego. Austra... Re... Brat redaktora brat Australii... Mawdziarza kiedyś się, się popisał nie, no... równie, równie mądrym tekstem, powiedział no i wtedy zobaczyłem to, no, jak to się nazywa? No, drzewo. <laughs> <laughs> to, Australię i boomerang. No, może jest... po prostu wyszedłeś z założenia, że skoro nie byłeś w Australii, to to, czego nie widzisz, nie ma. No ale w każdym razie po Czułem się tak jak w pewnej słynnej książce, w której piloci po odprawie zadawali pytanie Dlaczego jest Hiszpania? No jesteśmy winni, winni słuchaczom moje przemyślenia na temat trenera Mourinho. Co I nagrody to... jesteśmy winni słuchaczom. Ale to, tak. to się od, od tego. Mamy za dużo roboty, nagrody. musimy gadać z tymi piłkarzami, z tymi trenerami i w ogóle i przez to później nie mamy czasu nagród rozdawać. No ale zastanawiałem się nad tym Mourinho i stylem y, przyszłego Realu Madryt i doszło, doszło, doszło do mnie. Jedna podstawowa informacja, że mając takich piłkarzy, jakich będzie miał w Realu Madryt, on wcale nie musi grać defensywnej, ani brzydkiej, ani żadnej innej złej piłki z jednej prostej przyczyny. W lidze hiszpańskiej nie ma takiej potrzeby, żeby wygrać ligę hiszpańską. Trzeba zagrać 70% spotkań ładnie i spokojnie wygrać, a Mourinho z piłkarzami Realu Madryt jest w stanie to zrobić, szczególnie jeżeli dokupi sobie brakujących piłkarzy na mecze kluczowe. Jestem w stanie uwierzyć w to, że fazę grupową Ligi Mistrzów i ligę, czyli 70, tak myślę, procent spotkań Real jest w stanie grać ładnie w piłkę, dlatego, że ci piłkarze są po prostu zbyt dobrze grają w piłkę, zbyt dobrze się rozumieją i Pellegrini przede wszystkim nauczył ich paru rzeczy. Oni już są ze sobą zgrani. Mourinho ma prawie gotowy zespół. Tam potrzeba trzech, czterech zmian i filozofii defensywnej w kluczowych spotkaniach sezonu. Te kluczowe spotkania to będą mecze z Barceloną, to będą mecze z Sewillą, jeżeli chodzi o Ligę i to będą mecze wtedy, kiedy zrobi to, co zrobił z Interem Mediolan, jeżeli będzie tego wymagał wynik spotkania. I uważam, że, wiesz, że można cofnąć cały zespół rzeczywiście, jeżeli tego wymaga, wymagać będzie zdobycie, zdobycie trofeum. Dodam, że jak pomyślałem o tym w szerszej perspektywie, to i Frank Reichardt, i Guardiola robili takie rzeczy, może nie tak spektakularnie jak, jak Mourinho w meczu z Barceloną. Nie cofali całego zespołu, nie pozbawiali się szans na odniesienie sukcesu ofensywnego w meczach, ale jednak... Czekałem w ogóle sukces ofensywny. No, sukcesu w meczu, w sensie... No, bo suk sukcesem w meczu, wiesz, może być porażka 0-1, tak? No tak, tak. A sukces I, wtedy, i wtedy jest sukces defensywny ja szczerze mówiąc ja jestem bardzo ciekawy Realu Mourinho a ja tak myślę, że Real, Real ma szansę przy tym potencjale grać tak jak chociażby grało Porto Mourinho, bo to jest trener Chelsea <coughs> Mourinho też wcale nie grała brzydkiej piłki nie wiem w meczach z Wigan Portsmouth czy, czy innymi tego typu zespołami, oni po prostu cofali się wtedy, mało tego w dwóch meczach z Barceloną wtedy kiedy wygrywali 4 do 2 konstruowali 5 piękne, błyskawiczne nie, i wcale nie złożone z 15 nie, nie, nie. podań kontrataki, które w ciągu 15 minut pozbawiały drużynę przeciwną chęci do, do, do, do, do, w ogóle do, do życia. Gdyby nie to, że Barcelona miała wtedy Ronaldinho, który potrafił zrobić coś z niczego, to mogło też inaczej wyglądać. Tam To jest w ogóle dłuższa historia, nie będę, nie będę teraz wnikał, natomiast myślę że, myślę, że trzeba będzie jedną rzecz tam trzeba będzie zrobić. Nauczyć Realu bronić całym zespołem i to może być pewien problem, bo ja Cristiano Ronaldo Wiem, że jest w stanie się tego nauczyć. Pytanie do niego, czy on będzie chciał. Bo Samuel to to jest człowiek, który zawsze pracował na całej powierzchni boiska i on miał najwięcej fauli, jeżeli chodzi o Barcelonę. Paradoksalnie. Cristiano Ronaldo to jest człowiek, który po stracie piłki opuszcza ręce. Jeżeli przekona go do obrony Jego, i Iguaina, kilku innych zawodników grających mocno ofensywnie w Realu a wiem, że jest w stanie to zrobić Mourinho, to jest w stanie stworzyć drużynę, która rzeczywiście ma szansę walczyć z Barceloną o mistrzostwo. Pytanie, jak szybko Uda mu się to zrobić, jak, na jakim, w jakim momencie trafi na mecze kluczowe pierwsze w sezonie, gdzie może potracić punkty. Chociaż on na przykład, nie wiem, jak jakby trenerem Interu czy jak był trenerem Chelsea. Bardzo szybko trafiał na Milan, czy bardzo szybko trafiał na Manchester United. I świetnie sobie radził z tymi, z tymi zespołami. Także zła wiadomość dla kibiców Barcelony jest taka, że rzeczywiście jest szansa, że Real będzie grał ładnie, to raz. Dwa, że będzie grał skutecznie. Sezon będzie super ciekawy. Ale to dlaczego, A na... dlaczego ma być to zła wiadomość dla kibiców Barcelony? Niech on gra najładniej, bo to ale nie, znaczy, Ciekawsza liga, no, no, natomiast znaczy, no, no, znaczy, no, ważne, żeby Barcelona grała jeszcze ładniej i jeszcze Znaczy Barcelona, Barcelona będzie grała przede wszystkim zawsze po swojemu. To jest y, kolejne kolejny wątek, który chciałem poruszyć. Barcelona, niezależnie od tego, kto jest jej trenerem, zawsze gra swój futbol. Czy to jest Guardiola, czy to jest Raykard, czy to, czy to od czasów Elenio Herrery, od czasów Kubali. Barcelona gra tak samo. Real Madrid? No, bywały sezon. No, bywały ale mimo wszystko... na wszystkim słabo słabo, ale jednak nadal ofensywnie i zawsze, mhm. zawsze było to jednak nawet wtedy, kiedy nie, nie wygrywała niczego, była w stanie strzelić gola po akcji złożonej z 36 podań albo po jakichś cudownych zagraniach pojedynczych piłkarzy, którzy zawsze byli geniuszami futbolu no, ale to jest, no Barcelona no tak jak, jakby, no mamy zespół w pakiecie taki od początku do końca, od szkolenia młodzieży aż po zawodników, którzy, którzy z tego zespołu odchodzą, to już mówiliśmy I tak dalej, i tak dalej. wiele razy. Tutaj na, m, obawiam Zastanawiam się jednej rzeczy. Klauzula w kontrakcie Mourinho pod tytułem Za dwa lata, jeżeli Ferguson nie będzie trenerem Manchesteru, odchodzę do Manchesteru. Taką klauzulę w kontrakcie ma Mourinho. Budowanie, nie łudźmy się. Mourinho nie przychodzi do Realu zbudować tam wielkiego zespołu na lata. Nie przychodzi tam wprowadzić z dziesięciu wychowanków z drużyny. Nie, on przychodzi wygrać Ligę Hiszpanii Dla siebie, no, tak, nie tak, dla Realu tak, Madryt. Tak, tak, Real Madryt. Tak. Real Madryt dostanie tak, jak ją dostał Inter Mediolan. To, co on dzisiaj mówił o następcy swoim interze Mediolan na konferencji w Madrycie, powiedział jedną rzecz. Mój następca jest szczęściarzem, że dostał drużynę po mnie. Nieważne, kto to będzie ma szansę wygrać trzy kolejne trofea. Jasne. Dzięki pracy Mourinho. Tylko, że zapomniał o tym, że on był szczęściarzem, że w poprzednie Mistrzostwa Włoch zdobywała drużyna Interu pod czyjąś wodzą i on tą drużynę dostał prawie ukształtowaną. Dostał dwóch czy trzech zawodników. Fakt, że zrobił z nich yy, drużynę, która zdobyła wreszcie po latach wygrała Ligę Mistrzów. No ale w lidze no Widzę, tak, lidze tak, to zęby bolały tak, nie, no, podobno, i podobno. kibice wzdychali do, do Manciniego. Zdobycie Pucharów Włoch, to jest żadne, żadne wielkie tam osiągnięcie w tej sytuacji, w jakiej znajdował się Intermediolan kadrowo, finansowo. No, tego typu wypowiedzi albo komentarz dotyczący pracy Pelegriniego powiedział, że komentarz do, byłby nieetyczny. Jak nieetyczny? Dostaje zbudowany zespół zespół, który grał, który pobił rekord klubowy, zdobył 96 punktów. No świetnie Grał Real tak naprawdę. Mo, można, to... można spokojnie powiedzieć, że dostał zespół, zespół kompletny, do którego musi dołożyć trzech, czterech piłkarzy. Real Tylko, że ja to przez się tak gardło, naprawdę, nie, Jemu ja to tak. przez gardło nie przejdzie. Powiedział, że komentarz do pracy Pelegriniego byłby nieetyczny. Powiem tak, to wszystko brzmi by bardzo ciekawie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak już, jak już zacznie się epoka tak. Mourinho w Realu. Teraz zabiorę piłeczkę redaktorowi za który jak zwykle się tutaj rozhasał. O nie, nie, no bo ja jeszcze znaczy, chciałem znaczy, przejść do kalendarium a, no, no dobra, jeszcze chciałem y, jedną rzecz y, a propos, bo to jest tak, że ważne jest co trener, y, co trener w pracy z zespołem co zostawia po sobie wtedy kiedy odchodzi tak? Y, o tym chciałem powiedzieć y, co zostawił w Chelsea Chelsea po, po nim jest tylko silniejsza tak? jest to jakaś szansa dla Realu Madryt y, Inter po nim nie wiem czy będzie silniejszy czy nie, bo on nie wprowadził tam żadnego wychowanka do kadry Porto po nim było tylko słabsze Także ciężko jest wyciągnąć jakiś jeden logiczny wniosek, ale warto byłoby się nad tym zastanowić. A, no. to będzie widać znaczy, jest na tym, tym Jest tym jakaś w logika, sezonie. bo Porto to był zespół, z którego zawodnicy, którzy odnieśli tam sukces generalnie raczej odchodzili. No tak. No, Natomiast wielu. No bo to w Chelsea innej klasy firma. Zostało, tak. To jest innej klasy firma niż Chelsea albo Interno, po prostu. No zobaczymy w tym sezonie, co będzie. Jak to wygląda sprawa z Interem. A teraz redaktory. Ale to bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe połączenie jak dla mnie. Zobaczymy, tak. Real Plus Murillo. Znaczy nie ja, tylko. Znaczy mega w ogóle moim zdaniem interesujące dla ligi hiszpańskiej. To jest w ogóle sprężyna, taka. No, grand derby to będzie naprawdę no tak, coś. To, że znowu niestety to będzie ta, ta, ta polaryzacja. Znaczy no Będzie, będzie to najprawdopodobniej dwa kluby, liga znaczy dwóch, bo zabierasz. Ale ja, ja właśnie chciałem to tutaj. Znaczy znać. będzie liga dwóch drużyn, to bez dwóch tak. zdań. To. Ale będziesz daleko od mikrofonu. Nie, będę blisko, spokojnie, dam sobie radę. No dobrze. Chciałem znaczy, ja powiedzieć, że nie ja, tylko przedstaw tutaj prawdziwego autora no. kalendarium. Piotr Olejnik. Dziękujemy. No, Piotr tutaj wszystko przygotował. My tylko tutaj. Znany, Znany niektórym czy, czy, czy, jako Piotr. Zatem swoim miłym ciepłym Piotr. Tak, głosu znaczy, chciałem powiedzieć, że tutaj. jak to chciałem powiedzieć, że Znale, mam nadzieję, że, że już niedługo Piotr będzie sam wygłaszał na łamach no. podcastu. Tak jest, I, kalend i, i kalendarium i nie tylko. Także Pio Pio Piotr, bo tak się przezywa sam. E, no tak, na razie mamy przygotowane przy niego kalendarium. Bo ktoś się sam mocno, się tak, mocno, tak Ja proszę o dyscyplinę. Do jasnej chorery. Chciałem tylko trochę skrócić, bo mamy taki tydzień, że rzeczywiście jakby wiele wydarzeń związanych z tym, że pod koniec maja są rozgrywane finały Pucharów Europy z reguły, więc jakby no wszystkie finały Pucharu Europy mają rocznicę mniej więcej w tym momencie. Warto tylko wspomnieć o dwóch, o których nam tu Piotr napisał czyli nie 27 maja no, ubiegłego roku. No to zostawmy, to nie było jakieś tam wielkie wydarzenie. No co ty z gadasz, Barca... widzenia, <coughs> Barcelona wygrała w to... Puchar Europy w zeszłym tu roku, roku kompletując Ale tak, że Zabrał, że zabrałem redaktorowi głos. <głos>, <głos>, <głos> w punktu widzenia historii piłki nożnej były dwa bardziej znaczące finały, czyli Liverpool-Milan 3-3, po tym jak Liverpool po pierwszej połowie przegrywał 3-0, i, I wygrał w karnych. No było taki mecz. No. i jeszcze tak. ten, co... No jak to? Tam się narodziło powiedzenie Dance ma sens. Tak, no. Nawet próbowałem to zrobić ostatnio. No, w Wrocławiu. Zaprezentujemy, zaprezentujemy. Mamy, mamy film z tego. Zaprezentujemy, tak. Myślę, że w paru zakątkach świata, gdyby zeptał mecz Liverpool-Milan i, i mecz Barcelona-Manchester United, to jednak więcej ludzi pamiętałoby ten 3-3. No to wiadomo, no i dalej. Tak. No i drugi to jest przykry bardzo finał Pucharu Europy, też związany z Liverpoolem, Liverpool-Juventus na stadionie Heysel w no tak, to, to prawda. E, to był 29 maja 1985 roku. I do i to dzisiaj pamiętam jedna... ten dzień, szczerze powiedziawszy. Tak, no chyba wszyscy wtedy byliśmy w takim wieku, że dopiero zaczynaliśmy się interesować piłką nożną. Chyba I, ale... ty. <laughs> no były to początki. No. Nie, no tak, Jak zdecydowanie. Mówisz, nie, no, nie, no, no, jakimś no, doświadczonym kibicem, tak? I czekaliśmy na ten finał, tym bardziej miał tam grać polski Czekaliśmy, ja czekałem na ten film. E, tak, no i, i to, co zobaczyliśmy w tym wieku, po tym, jak pokazałeś te obrazki, tam z Brukseli, po tym, co mówili... Zwłaszcza, że, że studiu... transmisja trwała cały czas. Tak, tak, tak. tak, tak. Tam były cały czas Zdech. obrazki, bo widać, bo widać, co się dzieje. I, nasi i młodzi ja... słuchacze tego na pewno nie pamiętają, ale to było tak, że nagle zamiast meczu przez nie wiem, godzinę, godzinę albo dłużej, Tak, przez tak. godzinę widać było po prostu walczących ze sobą kibiców, znaczy, którzy rzucali policję, siebie no. tak, kamieniami. Znaczy, wynoszone zwłoki. Do tak. Dodam, że czytałem, czytałem następnego dnia w Trybunie Ludu, no, to musiał być znaczący mecz, bo pamiętam jak czytałem Trybunę Ludu w wieku 11 lat. Wywiad z 12 Zbi ze Zbigniewem Bońkiem, który mówił, że siedzieli w szatni po prostu płakali, bo im w przerwie znosili zwłoki do szatni, a oni mieli wyjść na, po przerwie, po, po, po tym wszystkim co się wydarzyło i grać dalej mecz. i Bo nie, no, ja, ja wtedy zrozumiałem, co to znaczy być profesjonalnym piłkarzem, obserwując to, po przeczytaniu tego wywiadu. Czy znaczy oni musieli wyjść, bo gdyby nie wyszli to trzy. Czy to skończyłoby się jakąś kompletną. Tak, tak, kompletną. tam się baną tego rzeczywiście, że jak się mecz nie odbędzie, to jak będą... nie zaczną grać, to, to będzie coraz gorzej. No. Tak, ale oni zaczęli, ja Boniek... policja była po prostu bezradna. radna, tak, tak, oni tam wjeżdżali na koniach, tam próbowali coś zrobić, ale. Tak tam mur w ogóle spod to... którego wyciągano złoki jeszcze po, po dłuższym czasie po zakończeniu meczu. A Boniek w tym meczu wziął ciężar gry na siebie rzeczywiście. On pobiegł z piłką w pole karne, został sfaulowany. Platini strzelił gola z rzutu karnego. A Boniek następnego dnia zapewnił Polsce akcją solową w meczu z Albanią w Tiranie. Po nieprzespanej nocy, po, tym, po tej całej traumie, którą on wspomina zresztą do dziś, zapewnił Polsce udział w Mistrzostwach Świata w 1986 roku. A na tych mistrzostwach, jak wiadomo, trawa była za wysoka. Tak. No ale I wie, wiele jest, innych rzeczy, jest, jest no, ale, ale, ale, ale taka doba z życia piłkarza, kiedy tak. wygrywa, się, wygrywa się Puchar Europy w takich okolicznościach, a później robi się takie rzeczy dla reprezentacji, niech mi ktoś powie, że to nie była postać numer jeden w historii polskiego futbolu. Z pewnością. No warto też wspomnieć, że po tym przez 5 lat Anglicy, kluby tak, kluby nie, nie grały w pucharach, no co jakby rzutowało bardzo długo na ich postawę w Europie, bo dopiero no, można powiedzieć 5-6 no. lat temu oni tak naprawdę wrócili na, na ten top. Czyli no to, to... Tak. Dzie no może się. No, Sam, no, Alex Ferguson, tak, no to, Manchester United. Po do, dobre parę lat zanim wrócili, jakby do, do, do, do liczącego. No to bolało, to ich na pewno, no ale no niestety, no, za takie rzeczy trzeba płacić jakąś tam jakąś, konkretną cenę. No. Tak, I jeszcze dwa wydarzenia, urodziny dwóch ludzi. 24 maja 1966 roku urodził się niejaki Eric Cantona. Jak to? związany mocno z angielską piłką, Manchester United. Tutaj właśnie Piotr nam cytuje postawiony kołnierzy. 66 was the best for, for tak. United Kingdom. Nie dlatego, że, <laughs> że zdobyli wtedy Mistrzostwo Świata. The King was born. Tak, Eric tak, Cantona. Born. Tak, takie napisy na murach w Manchesterze. Ja się nie dziwię. Jak oglądam do tej pory, mam, mam kilka meczów Erika Cantony na, na, na płytach. Jak patrzę, co on potrafił zrobić, to to, że go nie wziął Lemer na, na... Nie Lemer, Żakę, nie wziął go i nie dał mu tej satysfakcji, żeby wznieść Puchar Europy. Mistrzostwo Świata I oczywiście w 98. To ja mu tego nie wybaczę nigdy niestety, bo to jest najlepszy francuski piłkarz obok Michela Platiniego w historii. Zidane może gdzieś tam koło czwartego miejsca. I? Mm oraz niestety Manchester United dzisiaj już sponsoruje chyba audycję, bo w roku 1909, 26 maja urodził się niejaki Sir Matt Busby, czyli człowiek, który jako... Manchester United ma tak naprawdę dwóch znaczących trenerów i dwóch ludzi, którzy wyciągnęli ten, ten klub na szczyt. Drugi tak naprawdę w kolejności chronologicznej, ale chyba pierwszy, jeśli chodzi już w tej chwili o, o zasługi, to jest Sir Alex Ferguson, no, a pierwszy to był Matt Busby, człowiek, który... Chłopcy, bezbiego po prostu. Tak, tak, który to, tak się nazywał kiedyś Manchester no, United. On miał gorszy start, mocno, bo on zaczął od tego, że prawie cała drużyna zginęła w wypadku samolotowym. No, tak, i, I on tak naprawdę, zaczynając od zera, a nawet w tej sytuacji, chyba od... gdzieś od minus 15 albo, albo jeszcze więcej, no, e, wyciągnął ten klub na, na czołówki. No tak, bo jak się popatrzy na historię Manchester United przez statystykę. To wygląda tak, że Manchester United istniał za biego, później nie istniał i później zaczął istnieć no dzięki, dzięki Fergusonowi. I to są dwie ery, pomiędzy którymi jest po prostu ogromna przepaść w historii tego wielkiego klubu. No. A trzecim będzie Mourinho. <śmiech> Przyjdzie na dwa lata, wygra Puchary. No bo jak sobie zapisał taką klauzulę, już go kochają tam w Realu za to na pewno. No wiesz, no tutaj też, że tak jeszcze dwie no ja zacytuję jest Piotra, Kantona no w Manchesterze grał tylko pięć sezonów. Chociaż, ale jakich? Ale jakich, z czego y, dużą część spędził y, odbywając karę za to, że tam kibice, kibica Krystal Palas skopał. A Matt Busby w ogóle, to warto już powiedzieć, był na pokładzie tego samolotu, który, który się rozbił. Był jednym z, z tych nielicznych, nielicznych którzy, którym się udało tą katastrofę przeżyć. Ale ci, co przeżyli, to doczekali się pięknych wielkich sukcesów, no bo tam jeszcze był kapitan Charlton był też, też tak, na pokładzie tak, tego tak. samolotu i on przeżył i doczekał mistrzostwa zdobytego w roku narodzin Erika Cantony i to on wznosił z kolei wtedy puchar no dobrze, słuchajcie, bateria laptopa z którego czytuję kalendarium pokazuje mi 4% wysyła alarmujące sygnały, już zaraz się skończy no zamknie ja, więc jeszcze na szybko tylko powiem, że 28 maja 2022 roku urodził się jakiś ludowa. Ale jakoś ja nie, nie bardzo tutaj... Atencją wiadomo, był trenerem Andrzeja Gołoty i tam pan no, świata mu się udało zdobyć, znaczy jakby wytrenować bokserów, ale jakoś znaczy... nie, nie, nie darzę go jakąś wielką estymą. Nie mam do niego sentyment, do do sentymentu wielkiego. Do, lo do lodowy nie masz. Do lodowy nie. No tak jak do tego. On no, mi się tylko kojarzy z tą znaczy, z wieloma innymi rzeczami, ale teraz jakoś przypomniała mi się ta awantura po w, w walce gołoty z Ridikiem, bo i jak, jak. Komórkami tam się. Komórka. Komórki latały w powietrzu, a jego a odnieśli do szpitala. gada gadać. E, starszy pan znaczy, wtedy Powiem wam, był... że jest, jest, coś, jest coś w nazwiskach trenerów bokserskich. Na przykład jak patrzę na z Zdunka i na to, z jakimi bokserami w historii Fritz Zdunek pracował i jaki miał wpływ na karierę określoną zawodników to ja go na przykład bardzo szanuję w Polsce takim nazwiskiem teraz jest Andrzej Gmitruk a Ludowa, to jest tak, że do... on też zawsze dostawał bokserów gotowych, to nie jest tak, że on tam wyciągnął sobie jakiegoś chłopaka 16-letniego którego... do niego przychodzi ktoś, kto już naprawdę chce być czempionem, mając takiego trenera i dobrego... Taki Mourinho bokserskiego no nie no, bo, bo jednak Mourinho zrobił mistrza sporto w sposób spektakularny dzięki swojej pracy pomysłowi i tak dalej no może tak, no, to ciężko to jest mi jest tak się... jedną ręką skreślać nagle yy, czyjś życiorys, szczególnie, że ja nikogo nie wypromowałem nigdzie i nie zrobiłem z niego mistrza świata y, nawet w kapslach podwójkowych także no, trochę... Ale to tylko dlatego, że nie ma mistrza świata w kapsłach. Nie. No, no, no, ja w kapslach nawet, nawet z Wojtkiem Wolińskim przegrywałem w podstawówce, także no, <laughs> ciężko by mi było nawet być mistrzem swojej klasy, także... No ale jakoś mniejszy mam rzeczywiście szacunek do, do, do, do, do niego. No, znaczy, ale... myślę, że gdyby nie to, że był trenerem Gołoty, to, to w ogóle w Polsce byłby nazwisko było anonimowe zupełnie. No, tak. Dobrze, chciałem jeszcze szybko, a propos kalendarium yy, dwa dni temu, czy wczoraj Leszek Blanik oddał ostatni skok yy, i nawet nie przez konia ani przez stół, tylko na stół wskoczył. Yy. Ostatni skok brzmi bardzo okrutnie, może, no. może wyjaśnijmy, że Leszek tak, Blanik no. ma się dobrze Leszek Blanik ma się dobrze, elegancko wskoczył, wskoczył tam, gdzie miał wskoczyć. Yy. No i po prostu już nie będzie złotych medali olimpijskich po, po biegu zygzakiem po korytarzu. Tak, tak, I prawdopodobnie w tej pięknej dyscyplinie sportu i bardzo bardzo widowiskowej nie, będzie medala, nie będziemy medali długo, długo już nigdy w historii. No, ale to... w historii to bym nie powiedział. A czy ale... dla Polski? Nie sądzę, żeby ktoś znaczy, miał takie zaparcie. 100 lat, myślę, możemy spokojnie zapomnieć. Tak dalej. Nie, nie, nie, nie. Życie jest nieprzewidywalne. Chyba że. Chy chy nie Chyba, ok. Chyba że Leszek Blanik no. <laughs> będzie miał taki pomysł, żeby, żeby zostać. Trenerem i, i znaleźć kilku młodych ludzi, którym powie Albo na ogali, czym polega. O, o, okaże się, że jest exactly, Na czym polega? Bo to jest jeden z nieglicznych polskich sportowców, który ma w swoim CV ewolucję nazwaną jego imieniem i nazwiskiem, to, to prawda, tak. Jeden Blanik to jest jeden Blanik. To, że my się śmiejemy z jednej gołoty i z jednej wenty które są na biegunach sportowych ja przeciwległych. Ja to są bardzo, bardzo lokalne. Tak, tak, tak. Natomiast jeden blanik to jest po prostu. Są oczywiście w tam w sportach typu. A akroba... są i to lupy są. Tak, ale są akrobacje lotnicze czy szybowcowe, które są nazywane nazwiskami polskich pilotów, o czym nikt kompletnie na świecie nie wie, bo polscy piloci Część. ostatnio słyną z czego innego. E... Uh, uh, o oh, oh, oh, oh, <śmiech> nie, nie, nie. Gdzie nie. <śmiech> nie, to? Co ty? No. No ty gadasz? <śmiech> nie, no. Bo mamy najlepszych pilotów świata, tylko pracują nie tam, gdzie powinni. No. Dobrze, yy, no. okej, okay. ten, ten wątek zostawmy. Mamy jeszcze najlepszych trenerów tenisowych. Tak. Ojciec Radwański popadł w konflikt z córką przy okazji tego, że Mąka w Paryżu go wykończyła energetycznie, kompletnie. Chodzi mi o to, że zaczął liczyć na głos córce błędy. Hmm. No, tak, córka się dość głośno odgryzała. Także I mało parlamentarnie się wyrażała do ojca, zaczęła mu bluzgać także mikrofony to wyłapały. Afera była grubsza. No i e, po prostu powiedziała, no to... powiedziała wręcz na konferencji prasowej, że tata nie wytrzymuje ciśnienia. Ale nie zamierzają zmieniać modelu działania, nie będzie nowego trenera. Nadal, Radwańska, na, będzie, nadal Radwańska będzie brała no jest na w miejscu niby w rankingu, ale to wygląda tak, że postęp Przestał być postępem. No to już jakby, ja pamiętam podcasty sprzed roku, sprzed półtora roku. No, spokojnie była mowa o tym samym. Kiedy mówiliśmy o tym, że no te, ten model się kończy i tutaj z tego się już wiele nie wyciśnie, a tylko to chyba dostarczy. kończy, kończy i kończy. No. no ale coraz bardziej to dostarcza tylko więcej frustracji, myślę, i ojcu, i, i obu córkom, a, a sportowego wyniku. No, ulka to ma to już spokój, bo ma kontuzję. No, no. no ale wcześniej czy później będzie musiała, ja niestety, nie wiem, ja wrócić samo. i grać. No. Znaczy, znaczy tu, się, tu się o tyle źle złożyło, że Agnieszka Radwańska nigdy na, na, na mączce dobrze nie grała. A tu jeszcze z przeciwniczką, z którą zawsze grała dobrze, bo tam chyba dwa, dwa razy z nią się spotykała i dwa razy ją zmiotła tam tak dosyć szybko w dwóch setach. Tym razem przegrała i to z Kretesem i w okolicznościach niemiłych dla wszystkich. Także no, i Tak to się polski no tak, Roland Garros tak, skończył. To się, to się... Indywidualnie. E, turniej, o którym warto powiedzieć jeszcze z, te, z tego powodu, że bodajże 10 Polaków występuje, czy dziewięciu w tym turnieju. Już teraz mniej. E, no, i, głównie, i, I głównie Deble. Tak. No, głównie, głównie Kubot, Fyrstenberg, Matkowski. to był mecz, w którym na korcie było czterech Polaków. Dwa no, polskie Deble przeciwko sobie. Także... Słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj to moglibyśmy tak ze trzy godziny nagrać, ale niestety czas nam się kończy. No na ja ja turę pogadamy za tydzień. My jeszcze mamy tak, dużo ja. różnych wątków. I wtedy będzie wiadomo, czy został, czy, czy no. nie? Bo najlepiej no. wtedy jest porozmawiać. A on już będzie wtedy na Mistrzostwach Świata. A najfajniej, że ten wątek zapowiadałeś jakąś godzinę i 30 minut temu. No tak, ale okazało się, że... Jest parę ciekawszych, ważniejszych, no. śmieszniejszych Znaczy ten, ten jest istotny, ale myślę, że dla Jaja to istotne są teraz Mistrzostwa Świata, jak dla każdego yy, piłkarza, który tam jedzie. Zupełnie wyjątkowo nie poproszę redaktora Magdziarza o powiedzenie dowcipu. Bardzo koledze, dziękuję. Bardzo Ty proszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Bo zwłaszcza, że powiedział dowcip w tak. trakcie kilka, Tak. tak, który tak jest nie, nie, nie pamiętam Już nie pamiętam teraz, który ja, i, i, czego dotyczył, ale to był jakiś stary ale dowcip. Ale śmieszny był. Tak, tak. A, tak, tak, tak był tak, tak śmieszny, że tak. nikt go nie pamiętam. Pa <laughs> <laughs> ale jest w ale na, pewno. na pewno. go wyłapali. Tak, a w tak wierzę. Jest w środku, to jest jakiś stary dowcip i jest w środku. tak. Dobrze, więc pożegnajmy się w takim razie zgodnie ze słuchaczami. No to ja pierwszy, tak? Tak, tak. proszę. Marcin Magdziarz, do widzenia. <głos> dziękuję, do widzenia. <głos> <głos> <głos> dziękuję. Bardzo mi było miło. Bardzo Co, mi było miło. <głos> Co złego to nie ja, Michał Zawada. Czapką <głos> do ziemi kłaniam się, Przemek Kondraciu. Tak, zamacham. Bardzo dziękuję. Tak jest <głos> Gawel. Do widzenia. Zamiatam. Zamerdam. Zamiata. Do usłyszenia. I tylko dzisiaj wyjątkowo, spokojna bo to, się no to się gry, Gryzła coś słychać, ją na pewno tak będzie. Go!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 Cepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchawianie? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie, a swą elegancką fryzurę Tadeusz a tymczasem z ty serwis Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety. pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule... Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, cyku nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?